Podcast sportowy. Tak, ale nie chcę twierdzić, że jest. Masz zauważyć, zauważyć, a, czy a jesteś to nie jest. To nie jest. To nie jest. To jest. To jest. taki nie ról. nie nie Dzisiaj dzisiaj do redaktora Zawadę robi kolega Sebastian. A właśnie Sebastian tutaj, a już nagrywamy rozumiem. Oczywiście, ha, okay. to dzień dobry wszystkim Dzień dobry Ja mam jeszcze nie... mikrofon za nisko s... cały czas Nie spać, no to sobie nie, nie spać Właśnie wiem, wiem, wiem, <od pessoas That annoyed noise> że nie tak No Jaka. wiem, wiem, wiem <osurances fonctionne> Ale słuchajcie, bo najpierw tam trzeba odkręcić, zakręcić, wtedy jest dobrze, a nie tak. A nie można. Ludówki nie wyłączamy? Wyłączamy. Włączamy? No, no, widzę, że, że wyłączamy. Tradycja telewizyjna tak. zostaje podtrzymana. Zbyt dużo. Wyłączamy. Tak, zbyt, zbyt, no, wiem. zbyt dużo komentatorów słuchania kończy to? się tragicznie. Tak. Wiesz, że zaraz będzie tutaj masa robactwa. A Ale bok, no co mam ok, do ok, roboty, zamykamy górne światło. A wystarczy to nam to małe? Oczywiście, no no że a po co tak. co nam światło. Roboty, zapalić jeszcze tam. Przecież my ani nie czytamy, ani czego nie oglądamy. Bo, nie, bo, mówimy, bo nie umiemy. nie umiemy. Bo ja uważam się za czytelnika. Dobra, wyłącz te światła wszystkie, bo teraz tak? nas muszki zjedzą. O! Nie no, tak to chyba jakoś tak. Nie, no tak bardzo tak... Bardzo przepraszamy słuchaczy za szum za okna, ale no cóż. To szum z stolicy. Jest, jest klimatyzacja, typu... klimatyzacja nam się w studiu zepsuła. To, to z jest. szum. Czy klimatyzacja jest, ale nagrzanie. W tym studiu <śmiech> klimatyzacja <śmiech> zepsuła się w 38. <śmiech> ale pracujemy nad tym od tak. 39. Dokładnie. Mamy klimatyzację typu Open Window. Tak gościnnie redaktorzy są stali prócz gościa Sebastiana redaktora, który nie, zastępuje redak ale świetnie, jak już się dogadaliśmy jest na rolę redaktora Zabady czyli będzie, czy będzie o, Mur będzie, o Mourinho, będzie o Realu i będzie gardłował i będzie, i będzie, i będzie że Christian o tym, jest najgorszy i Hiszpania, najgorszy, Hiszpania gorszy, najlepsza ta. i wygrali I wy... najgorsi czy, tak. to powiedz, czy wygrali Gorsi dzisiaj nie, no zdecydowanie stój, źle mówisz jednak, yeah, no, tak. gniewał <laughs> się, Nie tak szybko, <laughs> tak. Musiałem, musiałbym pocięcić. <głos> <Bru>, ujęcie <głos> drugie. Będzie dubel. Do no poprawki. Dobrze, nie drwimy z redaktora za wady, życzymy mu. Jest to takie przyjemne. do zdrowia. jak go nie ma. No, no, tak. no to tak jest najłatwiej. Bo podobnie no nie najbliżniej słucha najbliżniej. jak go nie ma, także możemy dowolić. No bo on słucha tego jak jest. No, Bo on słucha tylko wtedy, jak się słyszy. Tak, dokładnie. <głos> jak prawdziwy Polski jak się nie słyszy, to, się, to, to nie słucha ciepło. Tak? <grym> tak ciepło jest, to prawda ale właśnie myślisz, tak, ci, faworyci zaznaczyłeś sobie Polska? nie, bo to, to jest ta nie, nie, nie działająca aplikacja cały czas, ale pomaga mi ona bo już tyle tych meczów było że ja już nie pamiętam no to my odpadliśmy generalnie A. <grym> także faworyci Polska to już raczej Możesz nie, nie, nie bardzo ale to moi faworyci no. może ja mam jakąś inną skalę wartości Czyli jak reaktor zawada? Tak. <laughs> Według ciebie Polska najlepsza. Mimo wszystko. Dobrze, od czego zaczniemy? Zaczniemy właśnie od tego, że. Że odpadliśmy. Że odpadliśmy? No chyba wypadałoby. Bo to, no to dobrze. Jakby najważniejsze najważniejszy wydarzenie. Ja broniłem, broniłem yy, trenera Smudy przed yy, ocenami. Przed turniejem. No ale teraz, właśnie przyszedł, no, ten, właśnie czas. przyszedł ten czas, czas kiedy, kiedy możemy, możemy ocenić zrobić z czystym sumieniem. Tak, bo wszystko się, że tak powiem, posypało. wypełniło. <grym> posypało, wszystko się Bo posypało. Ja tu, ktoś mówił, że tutaj miał swoją, Swartiszek, smudę cytadelę, znaczy to była cytadela związana z tym, że wychodziliśmy z założenia, przynajmniej ja, ale z, chyba zgadzaliście się ze mną, że skoro zostało mu powierzone takie zadanie i zaufanie i to w zasadzie przez większość kibiców na ten czas, no to. No, poczekajmy. Do, poczekajmy. do tego, co co pokaże. No poczekaliśmy. Stanie. Nie należało pochopnie wydawać żadnych opinii. Tak jest. Czy tak można jest. było je mieć głęboko w głowie? Natomiast <śmiech> nie, nie należało, nie należało. <śmiech> nie, w no, w no, ruchu, nie no, chodzi, chodzi o to, że no, czasami różne drogi prowadzą do celu i, i, i może jego droga wyglądała tak. Była ciernista. Tak, była ciernista bardzo, oczywiście, że tak. No. Znaczy, ja, ja, ja będę podtrzymywał swoje zdanie, które wyraziłem już po pierwszym meczu, że no, mecz z Grecją tutaj. Butelka, zostaw ten śmierć. Zaważył. I zupełny brak reakcji w momencie, gdy naprawdę można było Greków dobić, spróbować przynajmniej. Można było ten mecz pewnie wygrać, albo i przegrać, ale trzeba było coś zrobić, bo to są trzy mecze, jakby. To już no, Wydaje mi się, że jak się jedzie na takie euro i mamy trzy mecze do zagrania, to już trzeba we wszystkich grać na maksa, tu już nie ma czasu kalku na kalkulowanie. No tu sobie, tu sobie, tu no sobie remisujemy, co, no. patrząc, a... Patrząc po pierwszych meczach, na przykład faworytów grup, no to te, te pierwsze mecze faworytów grup, no to takie były właśnie, wiesz, kończyły się. Tylko, że jest sami... chyba różnica taka, że ja sobie tak myślę, że na takim turnieju, będąc taką drużyną, jaką jest reprezentacja Polski, sytuacje, kiedy szansa się otwiera na wygranie bez bezwzględnie trzeba że tak. wykorzystywać. W tych przypadkach, o których mówisz, gdzie faworyci w pierwszych meczach zawodzili, te drużyny nie miały szansy na wygraną, przynajmniej no. nie stwarzały sobie takiej mhm. szansy, no. jaką stworzyli sobie Polacy. Ale... ale... Były, było tak, że jednak że robili zmiany, próbowali na no, cokolwiek zrobić. Tak. tak, jak mówiłem, no nie sądzę, żeby w ogóle. jeśli. Znaczy smuda, ja, ja mam wrażenie, ja mam wrażenie, że smuda e, niestety, jak do tej pory zgrywał Twardziela i takiego człowieka, który ma swoje zdanie i który potrafi, potrafi się trzymać tego swojego zdania, wystraszył się. Normalnie w świecie. Tak, tak, się tak no to, to też mówiliśmy, i on to zagrał był, na Ewidentnie, ewidentnie był wystraszony. I niestety był wystraszony również w drugim meczu z Rosją. To prawda. On się po prostu wystraszył i wystraszył się również Czechów. W meczu z Czechami, wychodząc takim znaczy... składem, a nie innym, wychodząc składem, który mu przyniósł y, sukces y, w meczu z Rosją, podczas kiedy w tym meczu no, trzeba było Ale z ja to jest to jest ze inaczej. składem to ja troszeczkę miałem taką tak, ja miałem wizję że może, że, nie może nie jest, że może nie jest źle, że zaczynamy takim ustawieniem bo to jest ustawienie powiedzmy sprawdzone na Rosji i ono dobrze zagrało nie tym można... bardziej, że mieliśmy w pierwszej połowie sporo okazji, to nie tak, było tak, że, tak. że, że nie graliśmy natomiast po pierwszych 30 minutach kiedy nagle gra kompletnie siadła ja sobie nie wyobrażałem inaczej jak zmiany w przerwie ja byłem wręcz pewien, że, że, że trener podejmie decyzję, że co najmniej co najmniej jednego, a tak naprawdę dwóch zawodników wymieni. No Nie doczekaliśmy się tego zmiany, które chyba pierwsza była w 6. No, przed, przed, około, około tak, 60. Coś, tak. Pierwsza zmiana była, i to też moim zdaniem pomyłka z tą Zdjęcie zmianą Tak, i, i postawienie na, na skrzydle. Oj, Grosicki Grosickiego. Grosickiego, tak, tak Grosickiego. Na skrzydle to nie jest jego pozycja i on tam się z... nie czuł moim, zda... z moim zdaniem komfortowo i niewiele tam mógł zawojować. Znaczy, wiesz, znaczy generalnie. No druga to, to połowa... oczywiście, to jest analiza zmian, to już jest zupełnie inna. Tak, inny tak. Temat. Zmiany zmianami, to znaczy, generalnie, generalnie rzecz biorąc, miałem wrażenie w tym meczu, to było tak, że ja byłem w pracy i oglądałem ten mecz, ale spóźniłem się na sam początek drugiej połowy, w drugiej minucie chyba w, Podob w trzecie, Podobnie zacząłem tak. oglądać. I było tak, że oglądałem i w pewnym momencie... Ale O którym teraz meczu mówisz? O Polskiej Polska-Czechy. Okay. Polska, I w którymś momencie też, też czy musiałem wyjść, czy też nie zauważyłem zmiany Grosickiego, znaczy zauważyłem, że Grosicki hmm. jest na tym i nagle mówiłem, że od 20 minut nie, ani razu nie zobaczyłem Błaszczykowskiego. Nie mhm. ja mówię, Grosicki wszedł za Błaszczykowskiego, pytam mhm. osoby, które siedziały. A on mówił, nie, Błaszczykowski gra. Ale jakby go nie było. I ja byłem wtedy w szoku, bo mówię kto jak to ale to właśnie Błaszczykowski powinien być, tak jakby no, szarpać tą Nie, no tam coś przodu, więc... bardzo dziwnego, bo coś. myśmy w pierwszej połowie naprawdę grali w piłkę i myśmy stwarzali okazję, a nie Czesi. Znaczy, chciałbym zauważyć tylko jedną e... drobną rzecz. W drugiej połowie Czesi po prostu zmienili taktykę tak, gry, bo dowiedzieli, bo dowiedzieli się, co, co się robi. Dowiedzieli Czesi. się, że Grecja strzeliła gola. Czesi, tak. Czesi po prostu pokazali nam, na czym polega futbol. Znaczy, bo to, to, to było tak, że ja oglądając ten mecz, znów miałem takie przypomnienie tej całej naszej dyskusji a propos jeszcze meczu Barcelona-Chelsea. Właśnie to, że to nie jest tak, że możesz sobie wymyślić, że my dzisiaj gramy defensywnie, albo my dzisiaj gramy ofensywnie, tak? Bo jeśli wychodzą tacy Czesi i nie, nie jesteśmy w stanie im zabrać piłki, no to możemy sobie wymyślać grę ofensywną, ale nie da się grać ofensywnie bez piłki przy nodze. I, i, i to tak jest, no i z, z, tak samo jak. Nie wiem, wychodząc na Barcelonę, możesz sobie wymyślić, to jedziemy z nimi, gramy w piłkę, zabieramy im piłkę i to mam większe posiadanie. No ale możesz sobie tak wymyślić, a i tak tego nie zrobisz. Więc yy, znaczy, po prostu... Dla mnie tutaj dwie rzeczy, które, które spowodowały, że żeśmy nie wyszli z tej grupy. To jest tak, brak skuteczności, to jest po to pierwsze, fatalny, tak, to fatalny brak skuteczności, że w sytuacji, kiedy przyciskamy yy, mamy -4 przeciwnika 4 okazje mamy w pierwszej półgodzinie, nie jesteśmy w stanie tego przyklepać, bo potem zawsze może się zdarzyć, że zostaniemy zepchnięci do yy, kontrofensywy albo, albo przeciwnik się pozbiera, i wtedy, i wtedy trzeba grać atak pozycyjny i moim zdaniem to jest druga rzecz. Jeszcze brak umiejętności a, grania w atakiem pozycyjnym, zerowy w ogóle, brak umiejętności Jeszcze jak? to, co powiedziałeś o, o skuteczności, co jest co ważne, że to nie wynikało z świetnej gry y, Czecha, czy, czy obrońców czeskich, tylko po prostu z naszej no nie wiem, no, no, nie, świat, nie trafialiśmy no, w światło no, bramkę. Tak, tak, tak bo musieliśmy mogli bo... trafić w bramkę, to, to tak, było fatalne. Ale znowu, znowu znowu się stało to samo, co się stało z grekami w tym meczu, znaczy w pewnym momencie przestaliśmy znowu tak, grać z to jest, to jest dla mnie niepojęte. To jest ale... coś, co przynosi nam sukces w każdym meczu, w każdym tak. meczu momencie, w którym gramy i stwarzamy sytuacje stwarzamy je po sytuacjach wprowadzonych z no wszystkie braki, bo gdzieś gdzieś. gdzieś, gdzieś, tak? ja, gdzieś rozumiem, nie ja rozumiem, że przeciwnik też reaguje no na to, co się dzieje na boisku. Przeciwnik nie do końca na to pozwalał. Nie jak się nazywał ten ale... czeski zawodnik, który kompletnie no, wyłączył od... piszczka. Tak. Ale, ale, ale, tak, ale w którymś tak, momencie. To, po lewej stronie. Więc co, oni doskonale się jaki jest o ile pilarzkę, dobrze chyba tak, tak. pilarz. Ale i, i brak reakcji trenera na to, że drużyna przestaje grać skrzydłami, a środkiem nie stwarzaliśmy sobie żadnej sytuacji. Znaczy nie stworzyliśmy Czechom bardzo dobrą. Grając środki. Nie zdjęcie Murawskiego i zostawienie go na, tym, na, na, na boisku to, to, to jest druga osobna historia. Ale ja, ja po prostu nie, nie rozumiem, dlaczego trener nie reaguje w momencie, bo nie wiem, przez te trzy mecze stworzyliśmy sobie dwie sytuacje, grając się przez środek? Do, no zresztą tego, tego Polacy nie grali od kiedy, od kiedy pamiętam, że gramy przez środek. Zawsze graliśmy skrzydłami i dlaczego zabrakło bo, bo, konsekwencji tego? Bo to, w, w, w tych wszystkich meczach, znaczy, poza meczem z Rosją, gdzie, gdzie to trochę inaczej się ułożyło, ale i z Grecją, i z Czechami, on wrażenie nagle my sobie gramy swoją piłkę i gramy spokojnie, potrafimy rozegrać piłkę, yy, przeczekać, w odpowiednim momencie uruchomić skrzydło, a nagle robi się chaos, po prostu nie ma tej gry, Panowie kopią na oślep przed siebie. Lewandowski próbuje walczyć, co się kończy głównie tym, że go tam obrońcy po kostkach kopią. No bo sam przeciwko Trzęczy, eee, czy, czy, czy Tak, no on no też miał za mało, zaboje, za mało no, pomocy. oczywiście. Pomocy oczywiście. Miał sprzedł, no, taka trochę była jego rola. No, w takich meczach znaczy, wysuniętego ja... napastnika. Tylko, tylko że ale między... drugą ale... linią a, a ale napastnikiem, napastnikiem była ty... taka przestrzeń, że, no tak, że tak, tam tak. brakowało przynajmniej jednego naszego wysuniętego pomocnika, który obsłuży tego Lewandowskiego. Do pewnego momentu te wszystkie podanie do Lewandowskiego były przygotowane. Do Lewandowskiego piłka dociera w momencie, jak już było byli dwaj skrzydłowi, tak. był ktoś za nim, tak, żeby no, trzymać tak, tak, tak, a potem robi się tak, że Lewandowski staje piłkę, jest sam na połowie przeciwnika, albo jest jakieś dziwne, w ogóle długie przerzuty do nikogo, tak. zaczyna się nerwowość i, i koniec. No, i jest, ja tak jest naprawdę nie, nie znajduję przyczyny, bo może koledzy redaktorzy się doszukali, bo ja nie. Co było przyczyną, że my w 30 minucie straciliśmy koncepcję na grę, bo Czesi nie, nie, nie zmienili swojego sposobu grania. No, no, zmienili. Nie zmienili. Zmienili po go w drugiej połowie. Po Ale dlaczego nagle w 30 czy tam 20 którejś minucie nasza drużyna przestaje grać? Bo pierwszy, zrobiło się pierwszy mój pomysł bo był taki, że ok, przez 25 minut tłukliśmy e, w bramkę Czechów bez rezultatu, oddajmy troszeczkę inicjatywę. 5, 10, i 10 minut, spróbujmy skontrować. Ja myślałem, że to będzie na takiej zasadzie. <grym> Nic takiego się nie wydarzyło, a druga połowa no to już w ogóle abstrakcja, dlatego, że yy, moim zdaniem w ogóle ci zawodnicy poszli do szatni i nie spotkali się z trenerem. Ja, ja to tak widzę, no bo... Na dren... to Czesi spotkali się świetnie. <grym> do, do tego stopnia, że po meczowe, na pomeczowej którejś z rozmów Lewandowski oznajmił, co, co oczy postawiłem w Wielgachny, że oni w przerwie nie otrzymali informacji o wyniku meczu, który się odbywał w Warszawie. To jest już w ogóle dla mnie jakaś wow, abstrakcja, ciekawie. że oni wychodząc na płytę nie wiedzieli o tym, że Czesi w tej chwili się na nich rzucą, rzucą no bo nie mają wyjścia. I jeżeli zawodnik nie jest poinformowany o tym, no to jak on zareaguje? Zareaguje tak, jak będzie próbował grać to, co w pierwszej połowie, a już na to Czesi na pewno by się nie zgodzili. To I to to, to są nie, rzeczy no, dla mnie Czesi, kompletnie niewytłumaczalne. Czesi w tym meczu pokazali, że są, jeżeli chodzi o kulturę piłkarską, drużyną jednak jeszcze od nas zdecydowanie lepszą. No to było wiadomo, no, I, od początku. No, no nie, no nie. Gdybyśmy wykorzystali ale, ale, sytuację w pierwszej tak. połowie, które mieliśmy, to wiesz, to, to by to całkiem inaczej wyglądało. Nie, no, oczywiście, no. że tak, No ale to nie ma co gdybać. No. Czesi, Czesi zagrali pierwszą połowę na zero, dowiedzieli się, jaki jest wynik i zrobili, w Warszawie, co, musieli i zrobić. co musieli zrobić. No tak, tak, dokładnie. A tak naprawdę Też grę, nie dopuszczać nas do tak. Sytuacji też, też tak nie mówmy, bo oni strzelili tej bramki z taką dużą łatwością i znaczy, no po naszym Po dużym, tak. dużym błędzie. No, ale to oni prowadzili no, to grę w drugiej tak. połowie tak, jak i to oni stwarzali tak. sytuację, oni atakowali, oni byli groźni, tak. Tak, tak, a nie my, którzy tak. i tak od początku tego spotkania no, mieliśmy wygrać. Mhm. Więc ja tak. uważam, że podstawowym błędem mimo wszystko, mimo wszystko było wyjście trzema defensywnymi pomysłnikami. Znaczy M dla mnie zamiast no, Murawskiego powinien wiedzieć Mirzejewski na przykład. Ja myślę, bo to by to to... To mogło się udać, tak? mogło Mogło, bo, bo... Się udać, ale na pewno mogło się udać, ale ja, ja uważam, że właśnie brakło no, mi, brakło bo, mi Franciszka, Franciszka Smody i, i to znaczy jest dla, nie... dla mnie jego, w stosunku do niego tak naprawdę jedyny zarzut przez te wszystkie czas pracy z reprezentacją, bo, bo Masz, jakby no. na to nie... <suszel> Tak naprawdę ocena jego jest tylko za te trzy mecze. No, nie nie no, ma co tak. go oceniać za mecze nie towarzyskie, to o to, czym nie, nie, mówiliśmy. No, nie. Chodzi mi o to, Chodzi mi o to że, że, że mimo wszystko jest reprezentacja młoda, która ma szansę na przyszłość i jeżeli tylko nie zostanie zaprzepaszczona głupim wyborem selekcjonera następnego. Dzisiaj ja się uważam, dowiedziałem, że, że Stefan Majeski nam grozi. No to on, on nam grozi zawsze, to jest, jest, jest, jest, jest no najlepszy ustawiony człowiek. Nieustająca groźba. Bo tak. żeglądi się na jutrzejszą konferencję zaprosił właśnie Stefana. No, groźba, no, no, no, no. To, jest, to jest człowiek, który Zaczy, grozi nam no niestety grozi nam bo teraz brakło mi, brakło wszystko co mi najgorsze. No, bo... Brakło mi odwagi i takiego pójścia po prostu na to, że no, brakło mi odwagi No właśnie o tym mówię, no, no, o to chodzi. No, to są chyba trzy mecze do zagrania, to już nie ma, nie ma czasu na, na kombinowanie... Tu sobie zremisujemy, tu się będziemy bronić. Trzeba grać trzy mecze na Maksa i wykorzystywać. I nie otwierające można wyjść z grupy, się... nie wygrywając Ta, meczu. Tak, Pamiętajmy, prostu, że. Tak wiadomo, że... że była szansa na to, żeby wyjść z grupy mając jedynie dwa punkty. No, no ale, ale no dobra, no. można sobie. To, to, się, to się chyba nie ale... wydarzyło w znaczy, tak, nigdy. Posłuchajcie, ale tak, żeby postawić, żeby, żeby sprowadzić w odpowiedniego punktu tą sytuację. Mecz z Rosją, który zagrała polska reprezentacja, był najlepszym meczem polskiej reprezentacji na imprezie o coś od osiemdziesiątego drugiego roku. No, Nie. szóstego. A, 86. Bo... Z Brazylią zdecydowanie. Z Brazylią, no dobrze, to Ale Wygraliśmy z Portugalią No dobrze, Dobrze, no, no to z 86. Nie wiem jeszcze, co prawda. Z Stanami i teraz... Zjednoczonymi w Korei o Pietruchę. No, no, no to tak? był mecz o Pietruchem. No, i mecz o Pietruchę jeszcze tak. wygraliśmy w Niemczech, już to tak, nie pamiętam. Z ale to były mecze o Pietruchę. A tu graliśmy mecz pod ogromną presją. Z zespołem, który po pierwszym meczu efektownie się pokazał. Wydawało się, że nas rozjedzie, że jest dużo lepszy. Zagraliśmy świetny mecz. Y, odpowiednio ustawiony taktycznie zespół w tym meczu się ta. Y, ta nie no, no tak, tak no, poruszającej tak, się g... na przykład formacji, obrony i, i pomocy współpracującej jak w tym meczu polskiej reprezentacji ja nie, dawno, nie pamiętam dawno. kiedy ostatnio mhm. I co więcej śmiałem twierdzić, mhm. że Absolutnie to my wyrzuciliśmy Rosjan y, my wyrzuciliśmy Rosjan z Turnieju, bo oni potem po tym meczu z Polakami po prostu nie mogli się podnieść. No na... oni kondycyjnie nie, no, siedli no, w tym no, me... meczu i nie odbudowali tej tak. kondycji na mecz z pewno. Tym bardziej, na pewno. że powinniśmy wygrać z Rosją pierwszy mecz i wtedy już zdecydowanie byśmy wyrzucili Greków, a a, a, a Rosjancy mi Ros też te. Tak, tak no to wtedy by nie czekało. Cze cze cze pierwszy miejsce my. w grupie no, to Także no no brakło, w sumie... odwagi, brakło odwagi. Brakło odwagi. To też trzeba pamiętać o tym, osry. że, że no, mecz wygrać i mecz przegrać to są trzy punkty. Dwa remisy dają dwa punkty, więc ta tak. zachowawcza gra no, niestety się nie, nie, miała, nie sprawdziła. Nie Miała szans. mhm. e, jakby, no, też, szansę. szansę jakby... miała, tylko się nie sprawdziła. No. Znaczy, szansę no... miała, tylko nie można sobie zostawiać jednej małej furtki, że mamy. Pół meczu na no, to, wiesz, żeby po, rozstrzygnąć... Powiem tak, mistrzowie świata zrobili to dzisiaj i mieli po prostu... No bez przesady, oni w, w żadnym momencie ich nie był zagrożony, no jak w żadnym nie momencie było? nie było wyniku, który ich wyrzucał tur no, z turnieju. No 10 minut do końca straciliby bramkę i by wylecieli. Ale nie, ale nie, nie stracili. nie, cały to, że ale nie widziałeś, jak oni no, wyglądali. Dobrze, ale, ale cały czas byli w no, awansie. Nawet, nawet przez sekundę nie było wyniku, który my, wyrzucał z no, turnieju. nie mieliśmy wyniku z Czechami, który by nam dawała. Tak, więc różnica jest ważna. Poza tym to jednak mistrzowie świata ja Uczylał, że jest niewielka. <grym> <grym> Żyjmy w tym. <grym> znaczy, prawdą jest, że rakityć, który miał piłkę meczową no, trzy metry przed ale, ramką tylko Casiasa, no musiał potem, to strzelić. A potem by się, by się Chorwaci zamurowali i, I, i by byłaby się, sensacja. komputatorstwo tak, no, tak, no, ja, ja jest ryzykowne, ale czasami się udaje, jak właśnie widać na przykład Jeśli w tak w płynnie przechodzimy już do Chorwatów, to ja jednak chciałbym jeszcze jedno zdanie może o reprezentacji polskiej. Tak, Tak jeszcze zostaniemy bo przy tej całej naszej surowej chyba ocenie, mimo wszystko, surowej, no, tak, ale no. prawdziwej, bo tak to widzę. Warto też chyba jednak spojrzeć na pewne elementy, które są pozytywne w tej drużynie. Ja byłem, z mojego punktu widzenia, bo wiadomo, Dortmund, trójka z Dortmundu to to jest, to są klasowi zawodnicy, którzy są wyśmienicie wyszkoleni, wyśmienicie prowadzeni no, to, to, to, to w Dortmundzie. Też trzeba pamiętać, że to właśnie jest prezent z zewnątrz. Tak, tak? jest. To, to nie jest coś, co, co wyprostował ktokolwiek. To, to, to, to, to, to nie smudy, a. Mhm. No, Jemu ja na pewno tego nie zawdzięczamy. Mhm. Oni po prostu są, tak jak powiedziałeś, prezentem. E, ja byłem po tym turnieju, mogę powiedzieć byłem, bardzo pozytywnie y, zaszokowany, to za mocne słowo, ale zaskoczył mnie Perkis. Uważam, że zagrał bardzo przyzwoicie. I, I to jest i, świetny dobytek na naszą obronę i on jeszcze parę lat pograł. Oczywiście, oczywiście grający z zadziorem, z zębem, bardzo ambitnie niebanalne umiejętności, naprawdę pokazał parę ja razy... No w porównaniu do innych polskich środkowych obrońców... No jak tutaj słyszałem. No wygrał przykład... jeden Środkowy w broni, znaczy, ja bo, bo powiem tak, tak, jak, tak widzę, jak, jak widzę dzisiaj albo wczoraj w gazetach albo w telewizji e, trójmówiącego Tomaszewskiego, to mi się po prostu na mdłości zbiera. No, no, no nie, tak, bo Nie tak. rozmawiajmy o takim, bo to jest, na, na tym poziomie. Dla mnie jest, podejrzewam, że jest więcej pozytywów niż negatywów w tej całej sytuacji. Nie no. Bo e, doskonale tak naprawdę, doskonale się okazało, że sprawdzili się ci wszyscy e, malowani Polacy, mhm. sprowadzają Tak. którzy nie dość, że się wpisali w zespół. Nie dość, że, że tworzyli kolektyw z tym zespołem, to jeszcze tam kawał serca zostawiali. I Bardzo mocno się angażowali. I, tak, tak. i, i dużo dali temu rundę. To był świetny turniej tak. Polańskiego. Polańskiego. Polański, tak, tak, tak, naprawdę zaskoczony. Tak, tak, tak, trochę słabi obraniak, jest, jest, ale jest taki przeciętny. Trochę właśnie, bo to nie niewyjątkowo tak, słabo. Tak, zdecydowanie, tak, zdecydowanie, jak na, tego zawodnika, jak na tego zawodnika. Ale się do się Benicia, no i Beni a różny, a Beniż, mimo że tak uważam, że był bardziej pewny na tej lewej obronie niż we Wrocie. Natomiast jeszcze a propos obraniaka, bo ja też. Po tych pierwszych dwóch meczach ty, ty, też miałem takie opinie, że nie bardzo, i, i, i czytałem, że nie bardzo. Natomiast później zobaczyłem statystyki, e, nie pamiętam cyfry w tej chwili, ile w sumie stworzyliśmy okazji bramkowych w dwóch meczach pierwszych, bo po dwóch pierwszych meczach widziałem coś takiego, czyli Grecja i Rosja. Uh -huh. I okazuje się, że przy połowie asystował obra obranie no tych, no, no, no. tych, tych no, no. okazji. Czyli połowa, połowa tych podaj kluczowych, po to, których mogliśmy trzymać gola, to on, więc z jednej strony niewidoczny, no, a z drugiej strony no, w kluczowych pewno. momentach to on potrafił tak. zagrać piłkę, która, tak. która dawała okazję bramkowe. No Ale by... nie miał tego, co mu się zdarzało wcześniej, takiego błysku. Z błysku tak, tak, to który, prawda. Tak. Szczególnie w meczu z Czechami trzy razy miał ten piłkę w tym miejscu, skąd pamiętamy, że on miał taki moment, że on z tego miejsca strzelał gola, co podszedł, bo tak. to i reprezentacji i w Lille wtedy grał, strzelał gole. A tutaj to do środkowania, no właściwie wszystko lądowało na głowach obrońców Benisz Będz, miałem takie wrażenie, że, on, że czuć widać tą jego kontuzję jednak cały Tak, czas. tak, to, tak to, bo to, to, na to na pewno jest dobry piłkarz, tylko widać było, że mu brakuje takiego tak. ale automatyzmu, takiego, automatyzmu. Ale ja byłem panowanie bardzo... nad piłką, technika, umiejętność I, podania. I co ciekawe jeszcze jest... jego szybkość. Ja tak. pamiętam, że przed tym turniejem obawiałem się szalenie tego jego skrzydła, że, że będzie jednak starał się wspomagać naszych pomocników czy wręcz nawet dochodzić do pola karnego drużyny przeciwnej i co wtedy kiedy nie zdąży się wrócić a on mimo to, że, że takie obawy sygnalizował, ta, ta jego przerwa sygnalizowała takie obawy parę razy prędkościowo pokazał się naprawdę dobrze. Oczywiście, tak jak, jak wspominacie, on widać, że ma problemy wynikające z tego, że grał mało. Ale półtora nie grał w ogóle. Miał jedną podstawową cechę, której na przykład ja u, u, zauważyłem u warzywniaka. <śmiech> <śmiech> A to mi się przyjęzyczyło dlatego, że kiedyś redaktor zawada go tak nauczył i to mnie zirytowało. Wawrzeniak <śmiech> ma, e, ma coś takiego, że w momencie, kiedy jest ograny, on potrafi stanąć. Tak. No, po prostu potrafi stanąć i odpuścić. Albo się pośliznąć. Tak. No, wiesz, to się może <śmiech> potrafić. <śmiech> ale potrafi wracać stanąć Ale potrafi stanąć, co się na przykład Beniszowi nie zdarzało. Tak. On bywa Wale, tak, że czasem rezygnowa. nie zdążył, że czasem ktoś go po prostu Ale, kąsał. ale on biegł do samego końca mhm. i do samego końca próbował wywalczyć to, co to, to tworzy presję. Mimo wszystko. Tak. Tworzy presję. No i Więc... angażował się też mimo wszystko w akcje ofensywne. Ten jego tak. strzał w meczu z Czechami był bardzo ładny. E, szkoda, no, jedyny, chyba w, jedyny połowie, w, efekcie, w pierwszej połowie wielu szkoda, że nie wszedł bo uważam, że to byłoby dla tego zawodnika szalenie nobilitujące i takie budujące no, go na przede przyszłość wszystkim a już na, że, że dla reprezentacji to nie wspomnę, no szkoda szkoda ale, ale kolejny, to, następny, nie... no, następny wielki plus to jest Tytoń to jest tak. ty, zawodnik, który wyszedł z ściania bo wiadomo, że on jest dobrym bramkarzem się świetnie w tym PSW pokazywał, pokazywał ale wysadził, tutaj... wysadził i Saksona z siodła no, tak. po półrocznej kontuzji po jakiej jest, kontuzji, tak. no właśnie ale tu miał, to tu, miał szansę, tu miał szansę na to, żeby pokazać się na dużej imprezie i a mógł się spalić, mógł się, mógł się spalić, wielu bramkarzy mógł, w takiej tak. sytuacji nie znaczy, bo rady. jest jego spokój. Tak, tak. Ja myślałem, że to jest. Świetny e, Trochę mi brakowało u niego takiej charyzmy, jak miał Borut, czy jak ma szczęsny, który potrafi krzyczeć na ołtarzu. Nie, ale on obronę, też ma tą charyzmę, on jest po, po, ten... po prostu trochę inny, on jest bardziej spokojny. Ale ta, ten, jego, tak. ten jego spokój, taka pewność siebie przy wyłapywaniu nawet dość prostych piłek, jakiemu mhm. się zdarzało, to ewidentnie się udziela, więc. To bardzo do tego dobrze. Nie popełnił, nie popełnił rażących błędów. Wówczasowych bramkarzy mieć w tak. reprezentacji tak, sama tak, radość. Bo Zawsze się tak. o takie dylematy, jak jak mieliśmy z bramkarzami na tych mistrzostwach. Tak? Że nie, który jest słabszy, którego lepiej zostawić na tylko który jest mocniejszy. To, to, to jest fenomenalne mieć taką, taki problem. no I akurat no tak, no. na tej pozycji nie mieliśmy. Nie bo bo stało, bo, bo Szczęsnemu w żaden sposób to w karierze nie przeszkodzi. Bo, bo Szczęsny i tak będzie pierwszym bramkarzem Arsenalu i tak, i tak będzie grał w Lidze Mistrzów i tak będzie się potykał z najlepszymi. A może tylko pomóc Tytoniowi. No, no tak, i klasa jest... Sz Szczęsnego też w jego zachowaniu w stosunku do kolegi z reprezentacji, który nagle staje w bramce. To, to było widać i na meczach, i po meczu dzisiaj, chyba w kropce na D też się szczęsny wypo, wypowiadał na ten temat. Dziś, tak, że, nie, nie, tak nie, nie wypowiadał się, że najważniejsze jest to, co jest dla drużyny. Jeżeli hmm. dla drużyny było dobrym rozwiązaniem, że w bramce stanął tytoń, to on się może tego, z tego tylko i wyłącznie cieszyć. I naprawdę nie było w nim widać jakiejś zawiści, i rozczarowania, chociaż prawdopodobnie wewnętrznie czuł taki, hmm. taki żal, że to jednak nie on ale umiejętnie to, to nad tym zapanował i naprawdę jestem pełen podziwu dla niego, ja takiego myślę, profesjonalizmu. Że, ja myślę, yy, że on może naprawdę tak myśleć. Znaczy ja chcę to... patrząc, patrząc na ojca, <laughs> patrząc na ojca. No więc... nie, ojciec pamiętam, jak tam. Ale to charakterny był Potrafił, jest, ale konsacz. charakterny no, no, ale, on na był, był... No, ale to był drugim no, bramkarzem celu, celu, nigdy wyciec. nie chciał być. No, prosił, pamiętam, on zrezygnował z reprezentacji w momencie właśnie, jak on, to, że ma być drugim bramkarzem. Powiedział, że on w tej sytuacji nie będzie jeździł, bo, bo mu szkoda się tułać po zgrupowaniach, tylko po to, żeby podczas meczu siedzieć na ławce 90 minut. E, to zdaje się wtedy z Andrzejem Woźniakiem rywalizować. Z Andrzejem chyba, W, przepraszam. Ale, chyba, no. ale <głos> chyba wiek już był nie ten, bo tutaj jednak to są tak, dwaj młodzi no. tak, tak, tak. Wiek był dziewiętnasty. <głos> i ogromnym plusem jest to, że, że mimo wszystko Smuda cały czas próbował i był uparty w tym i trzymał się tworzenia młodej reprezentacji. To jest wielki plus, że mamy zespół. Ja się bardzo cieszyłem, co tu niejedna dyskusja była na podcaście i z redaktorem Zawadą o tym, żeby nie powoływać, jeżeli już się zrezygnowało z Żebakowa, albo ze starych piłkarzy, którzy w tym tak. momencie nagle gdzieś tam błysnęli i jeszcze coś grają i on się konsekwentnie trzymał ze brania tych młodych piłkarzy i ja uważam, że to jest absolutny, absolutny wkład jego. Tak, bo to jest bardzo młoda drużyna. Bardzo młoda drużyna, która naprawdę już ma za sobą i dwa lata przygotowań, i dwa lata ogrywania się ze sobą, z zwłaszcza... No, I przed, turniej, i, generalnie turniej gen... i, i turniej z, turniej, z niezłym szlif, jednym ta, meczem. I teraz przechodzą eliminacje Mistrzostw Świata i mamy trzon siedmiu, ośmiu zawodników. Tak, tak, wreszcie to jest tak, że po przegranej imprezie mają, z, nie mają się jeszcze wszyscy, tak, pograją w tak. piłkę I, ma, ma to lat osiem, a nie pograją w piłkę lat trzy. jesteśmy, 4. byliśmy na tym turnieju drugą, co do wieku, po Niemcach, wieku, tak. po Niemcach drużyną, jeśli chodzi o młodość zawodników, mhm. więc to naprawdę jest na przyszłość Szalenie rokujące, bo tak jak też wspomniałeś przed chwilą, wymiana powiedzmy trzech, czterech zawodników daje bardzo duże szanse rozwoju tej reprezentacji, bo szkielet tak naprawdę pozostanie prawdopodobnie ten sam. Zwłaszcza, zwłaszcza że trzeba mieć na uwadze to, że, że wokół jest totalna mizeria, że tak naprawdę poza dwoma, trzema zawodnikami, którzy byli jeszcze młodymi powołanymi na ten mecz, no to niestety wokół, jak się człowiek popatrzy na, na, na Polską Ligę, no jest dramat. Tak. Skąd brać? Tak, to tak. To, to, to jest to, co... Nadal nie mamy w... problem z obroną. Znaczy, w tym momencie jest Wasyl i Perkis, ale Wasyl już nie jest Wasyl młody. już nie jest młody. Tym ten. Ten. Perkis jeszcze pogra. No, Benisz, dalej? No, Benisz może, może jeszcze też się w tej kadrze utrzymać, tak. ale, ale... Ja mam takie wrażenie. Nie ja mamy zmienników tak. na tą no, obronę. Nie mamy. Na obronę nie mamy. To Glik, no... Widzieliśmy jak gra w reprezentacji. No nie. No, no, no, nie. Z całą no spokojnie, tego no, chłopaka spokojnie, no. Może jeszcze, no, może jeszcze nabierze, przyjdzie pewność. nowy trener i zacznie no szukać się, tych zmian. Tego się no. boję. Znaczy, powiem tak, że boję się tego, że przyjdzie ktoś. Teraz jak No, właśnie ktoś, bo, pytanie, bo tak, tak, ja tak słyszałem dzisiaj dwie, dwie sprzeczne wersje. A propos tego, czy Smuda Zostaje czy nie zostaje? Czy nikt i, chyba poza Smudą tego wprost tak oficjalnie, oficjalnie nie jeszcze... ogłosił? No właśnie, bo ja... Tylko Smuda powiedział po zakończonym że meczu, że ma kontrakt do końca Euro i na tym kończy się jego przygoda, czego Grzegorz nie potwierdził. Grzegorz to teraz no, wiesz, o Grzegorz, własno, o swój Grzegorz, własny tyłek. przygoda też tak, się może tak, zgrzucić Za no, trzy na, na, na, na, na miesiące skończyć no, nie, nie, to nie, prawda, nie, no. on już, on myślę, już powiedział, że to, są... że to co mówił że jeżeli nie tak, awansujemy to on wycofał. się poda do, do dymisji to nie, to nic takiego nie mówił to, to, to, z... to nie były jego usta to było złudzenie audiowizualne <laughs> fata mruga tak dokładnie jak już jesteśmy przy minusach, to znaczy chciałbym powiedzieć, że tak jak powiedziałem, że to brak umiejętności wykończenia to tutaj jednym z głównych elementów, który moim zdaniem zadecydował o tym, że to nie wyszło i że nie wyszliśmy z grupy była po prostu słabsza dyspozycja piszczka na tych mistrzostwach. Tak, to jest chyba jeden z... Bo to, to jest Pierwszy mecz miał tak. bardzo dobry. Pierwszy mecz z Grekami. Pierwsza połowa świetny, a później tak, tak. później już było... Zresztą to dożej. sam Łukasz powiedział, że, tak, że, że jest że, ten turniejem nie rozczarowany końca, tak. jak, i, tak. I tru... Pod względem swojej gry tak. oczywiście. Nie samy... I ta trójka z Borussii nie działała tak, jak mogłaby działać. I... Znaczy ona myślę, że nie miała szans u nas miała, zadziałać w tak. ten sposób, dlatego że jednak inne cele są przed nią stawiane u tak. nas, a inne w Dortmundzie. Ta, ta, ta trójka z Dortmundu, ona oczywiście ma świetne umiejętności, świetnie się rozumie na boisku, ale jednak ona troszeczkę inny rodzaj futbolu e, tutaj ma przed sobą stawiany, przynajmniej za, za Franciszka. ja bym chciał powiedzieć, że, że naprawdę, znaczy ja uważam, że było dużo więcej plusów niż minusów. Dlatego, znaczy, że, znaczy, no, że ja chciałbym powiedzieć... Jedno bardzo, to bardzo poważne, to jest, że jest turniej. Widzimy nie, w no, jakiś tak. sposób, oczywiście, że na przykład przykład Holendrów jest przykładem ekstremalnym, jeszcze do tego przyjdziemy. No, ale, ale to w, w każdych każdy, każdy, każdy, każdy mistrzostw w jakiejś dużej imprezie no, Ale po, raz, po raz dać, raz pierwszy, To Francja taka była. Tak, tak, po raz pierwszy od 20 lat, grając na dużej imprezy, się nie zbłaźniliśmy, mówiąc krótko. Także to nie, ma, ma znaczenie. Znaczy, Mamy więc, młody ja bym... zespół, który się buduje. Nie było konfliktów w zespole. Nie było konfliktów na przykład też, to jest bardzo ważne. Mimo wszystko nie było konfliktów na linii y, dziennikarze zespół, tak jak bywało w no, wcześniej wiesz, to, Co też to to to, to, ważne też to, to z kibicami tylko, to się zakończyło w sposób znaczy, bardzo... Z dziennikarzami to nie, nie jest tak różowo. Tak, tak. dziennikarze wypowiedzi po, po, po meczu z Czechami na temat, na temat reprezentacji i, i, i, i była taka migawka w TVP. Tam zapytano kilku dziennikarzy, tam przeglądu sportowego, nie wiem, tam z gazety wyborczej, tam, no kilku, kilk, kilka znanych gęb, jeżeli chodzi o dziennikarzy sportowych no to ich wypowiedzi w to nie były dramatyczne. Tak? Ale nie chodzi o wypowiedzi dziennikarzy. Nie, chodzi to... mi o to, że ten zespół Z jakąś głową to, jest imili. budowany i z głową trzymany, że nie było czegoś takiego jak były na poprzednich dużych imprezach, że piłkarze w jakiś agresywny sposób na to reagowali. Oni się zajęli smutnie. Znaczy sobą, nie, no, ale ja właśnie co to, powiem, no. bo to, to to też. To było od początku było tak, że Smuda eliminował bardzo szybko dziennikarzy, którzy mu podpadali. No. Oni w ogóle nie mieli dostępu do reprezentacji, przez to oczywiście oni byli jeszcze bardziej jeszcze bardziej tą drużynę krytykowali kompletnie bez sensu, bo jeden z dziennikarzy ostatnio urósł naprawdę u mnie na faworyta, jeśli chodzi o o, o bycie no tak nienawistnie nastawionym do wszystkiego, się Robert Dzieliński nazywa i po prostu to jest jakaś żałość. A co on tam... Człowiek, który od dwóch lat po prostu, nie wiem, może mu smuda nadepnął na odcisk, od dwóch lat regularnie flekuje i smudaje reprezentacje, nie podając żadnych konkretów. Nigdy. Po prostu jeździ, żeby jeździć. Tak? Nie, raz, raz zapytany, nie raz zapytany, tak? Raz zapytany gdzieś tam w jakimś studiu telewizyjnym, jak tam właśnie pojeździł, po prostu zadał mu ktoś tam konkretne pytania. Jakie zmiany? No bierzemy pierwszą jedenastkę. Kto nie gra i kto za niego ma grać? Tak? Po prostu. Jeśli krytykujesz, to, to odpowiedz. No, no to oczywiście tam się migał, że on nie jest trenerem, on nie wie i tak dalej, pierdu, pierdu. Tak? No tak, a nie, na następnie nie, Ale to jest. Ale to było typowe smuda. Przecież na jednej konferencji. Byliśmy, jak on siadał i mówił. Powiedzcie mi, jakie tak. mam w takim razie Kto? przeprowadzić Kto? zmiany. Kto? Doradźcie mi. Tak, tak mi jednego tak, lepszego obrońca, a momentalnie go powołał. Tak. zapadała cisza zawsze w no, <grym> no, tak, no właśnie. Znaczy jeszcze ja bym jedną rzecz poniósł, bo tak, żeby z naszej rozmowy tutaj nie wyniknęło, że jednak to był udany dla nas turniej, bo jest chyba jeszcze jeden, no nie nie Piłkarsko i sportowo nie był udany, tak, bo się nie udało. Tylko ale... jeszcze, jeszcze ja bym się mimo wszystko zagłębił nie trochę, trochę nie w było temat blamarzy. tego, co, co już po, o czym już mówiłem. Dlaczego działo się tak w dwóch meczach, że polska reprezentacja nagle stawała? Gdzie jest przyczyna tego, tego zjawiska? Czy jest to jednak problemy kondycyjne których meczu z nie, nie, nie, nie zauważyliśmy, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie więc to nie może być kondycja. Czy to są problemy mentalne, czy to są problemy charyzmy prowadzącego, czy braku kontaktu z drużyną. Bo... Ja myślę, że to jest problem braku materiału. To znaczy, że znaczy nie, to, to, to, nie to... wykorzystaliśmy słabsza, słabsza postawa piszka, słabsza postawa, słabsza gra tej trójki z Borussi. Ale to, to by e, nie to mecz w sam... Okej, okay, mhm. Ale nie chodzi mi o to, że brak jakby możliwości wykończenia i wykorzystania tych sytuacji, które mieliśmy. A jak dochodziło już do takiego starcia po prostu, gdzie trzeba było grać właśnie piłkę pozycyjną, gdzie y, przeciwnik się, że tak powiem ustawił odpowiednio czy znaczy w momencie, atuty, w którym Czesi wyłączyli gości, tak? A tutaj piłkarskie były bardzo sytuacji. ważne. Mhm. To okazywało się, że tutaj materii nie staje, po prostu na nic więcej. No, ale bez to, nie, nie staje materii widzę, i właśnie i zmiany mi... moglibyśmy przeprowadzić, ja żeby to uważam, poprawić. Że czy jakie, czasami jakiekolwiek. Czasami jakiekolwiek. po prostu wiesz, no, no. no może. No. Mnie trochę brakowało. Oczywiście, ja nie byłem, przyznam się, żałuję, ale nie byłem na żadnym meczu, więc nie miałem szansy obserwować przez 90 minut łas, ławki. Rezerwowych i zachowania Franciszka Smudy, ale to co widziałem w telewizji, jego komunikacja z boiskiem praktycznie nie występowała. Nie wiem jak to było, może, może ktoś znaczy, z Was ja widział Ja uważam, na że meczu, cały ale... czas, już od dłuższego czasu uważam, że jednak podstawowym, podstawowym, pro, podstawowym problemem polskiej reprezentacji, niestety tak mi się wydaje, po tych mistrzostwach nadal tak jest, jest problem mentalnego przygotowania do meczów. Znaczy, mimo wszystko, mimo chęci i walki, Nie, moim zdaniem ma dużo lepiej w którymś, by było. W którymś no, lepiej, ale niedobrze. Tak, bo, bo nadal, nadal cierpimy na tym. Tak. Jest, jeżeli... jest mimo wszystko, jest tak, że w momencie, w którym. <śmiech> No, jedyny, jedyny przykład, z Rosją się udało. Ale już tak, z Czechami grało tak, tak, tak, te, tego, ale czego, Dlaczego takiego, co miało na przykład... Dlaczego się udało z Rosją? Z Rosją co, co miała Irlandia, która Z która się się udało. 4-0 nadal napierała i nadal próbowała zrobić bramkę. To nie o to chodzi. Chodzi o, z Rosją się no, udało, ponieważ przez cały mecz z Rosją nie trzeba było nic zmieniać. Tak jak zaczęliśmy grać z Rosją, tak mogliśmy grać od pierwszej, 10 minuty i poniekąd Rosjanie nam pozwalali na taką grę. A i w meczach z Grecją, w meczach z tak Czechami trzeba było w pewnym momencie coś zmienić. Problem polega na tym, że Smuda nie miał planu B. Jak mu plan tak. A nie wychodził, to zaczynał się kłopot i moim zdaniem nie miał tego planu B, bo nie miał z czego tego planu B skroić. Mam wrażenie, że ten plan A narodził się w meczu z Rosją. Ja się boję tego, że on się narodził w meczu z Rosją. Ja ja się znaczy, już się ja... nie ma co bać, bo to już pozamiatamy. Ja, ja, ja się to właśnie to... zgadzam ze wnesem, że, ja, że, że, że plan sam, sam się wykluł po prostu. To nie, ja, w moich oczach to wyglądało tak, że tak naprawdę... Ale tej konsekwencji, nie ma... która wcześniej w wielu aspektach reprezentacji u Smudy była. Że, że tutaj w drugim meczu wystraszył. plan wykluł się sam, bo nagle zawodnicy zaczęli grać i Smuda uwierzył, że tą samą metodą osiągniemy sukces w trzecim meczu. Że on w zasadzie nie musi nic zrobić, żeby osiągnąć sukces w trzecim meczu. No i się to, się, to się Przez pierwsze 20 zgadzało, minut to tak? się zgadzało. Nagle przestało działać i tutaj I nie, nie było reakcji. żadnej reakcji, no czyli nie no mam to... pomysłu co z tym zrobić. I to jest moim zdaniem, niestety, trochę problem warsztatowy trenera z wpuszczenie, wpuszczenie Grosickiego za, za, za, za, za Polańskiego który tak naprawdę z tej By, trójki Był bardzo dobrym jedynym, zawodnikiem. Tak, je, był najlepszym tak. polskim zawodnikiem. I jedynym, no smuda no, to tłumaczył przodu. tym, że Polański miał żółtą kartkę i bał się, że, że dostanie czerwoną, ale to. No, to nie ma, nie znaczy mnie ma... właśnie w tych tłumaczeniach wszystkich też e, brakuje konsekwencji, bo, bo po pierwszym meczu uparcie twierdził, no nie wiem, to, to dla mnie było dosyć bardzo humorystyczne tłumaczenie, że on nie zrobił zmian, bo. Piłkarz wchodzący w czasie meczu, on się rozgrzewa za bramką, a oni jak się rozgrywają za bramką, to tak naprawdę bardziej patrzą na mecz, a się nie rozgrzewają. I oni wchodzą i, i nie są rozgrzani. I przeszkadzają. Tak, i takie, takie tylko... przeszkadzają. No, skoro no, tak, teoria. to po cholerę zmiany z Czechami. To, to już no, Żeby jak, jakaś to. Tym, Ale to jest rewolucyjna wszytki, teoria, która powinna wszytki, zmienić w ogóle teorię piłki nożnej. Bo... No, tylko to, problem w tym, że to jest jeden człowiek, który tę teorię ma, no, bo nikt inny jakoś nie chce jej stosować. nie ulega wątpliwości, że smuda, smuda zawalił taktycznie ten, ten turniej. Po no. prostu tak, zawalił go trochę... taktycznie. Więc... Znaczy taktycznie i przede wszystkim e, mentalnie. Smuda, smuda mentalnie. Tak, tak, bo jemu zabrakło trochę odwagi jednak że tak, szalne, mamy, mamy trzy mecze mamy trzy mecze to już nie, nie, nie, On nie przede ma czasu. był bardzo niekonsekwentny w, 80, to to jest... w 75. minucie powinien wpuścić meczu z Czechami wolskiego i pewnie by go zmiażdżyli, stratowali, ale już tak myśląc przyszłościowo, a może by się cud wydarzyło? No, chłopak by poza się tym, ograł to za tym, że wiecie, powiem tak, ja się, może u, u, uznacie, że jestem tym, który ciągle czepia się broszka, bo ostatnio, gdy tutaj u was gościłem, też y, o tego broszka. No, no, to to tyle co broszek zagramł No więc, spaka, właśnie, to... więc właśnie zastanawiam się tak, y, co przyświecało trenerowi, widząc, że gra nie układa się nie przy wykańczaniu akcji. Tylko gra się nie układała już w środku pola. My mieliśmy naprawdę spore problemy z przekroczeniem linii środkowej. To co stawienie tak, czy... Broszka do przodu mogło zmienić. Takie Moim kumptatorstwo, zmocnienie. wiesz, to on zakładał, że Brożek, wiesz, no właśnie wpuścił takiego Wolskiego, już mówiąc zupełnie y, z, z, z, zupełnie poważnie, to bał się, że ten Wolski się spali, że coś tam, a Brożek... Ale miał rybusa, miał Rybusa, tak, ta... miał Mierzejeckiego, miał tak zawodników, jak już nie no, pokazał, przecież że to, nie to stanie piłkę. Był ruchliwy i był aktywny to bardzo. To jest ta niekonsekwencja, że z jednej to. strony mówi, że wystawienie trzech defensywnych to nie musi być tyka defensywna, z czym ja się zgadzam, bo jeśli defensywni potrafią odebrać piłkę i, i wyprowadzić kontrę, to te, dobrze trzech, tak podać, trzech defensywnych to... się sprawdza. Natomiast nagle w momencie, w momencie rzuca tak trochę od czapy trzech ofensywnych piłkarzy, zupełnie gdzieś odcinając ich od, od gry, bo, bo nie ma środka pola i nie ma kto piłki odebrać Czechom i nie ma kto im piłki to zagrać. To jest kolejna więc. rzecz, którą niestety obserwuję, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, jeżeli chodzi o obrońców że nie mamy tej obrony, a o atak byliśmy spokojni. Ale jak sobie zdamy z tego sprawę, tak naprawdę mamy jedynego Lewandowskiego w tak, napadzie. Nie, no tak to tak, mówiliśmy. Tak. Że, że znaczy to jest chyba największa znaka. bolączka naszej, naszej reprezentacji, że my I nie, nie mamy... nagle to, co wydawało się, że, że z przodu jest okej, okay, a mamy problem z obroną, nagle okazuje się, że nie tylko z obroną, ale niestety znowu tak. mamy problem z atakiem. Bo znaczy problem ma... z atakiem wynika z tego, że y, pomoc nie jest w stanie odpowiednio obsługiwać tego jednego napastnika, czyli rozrzucić obronę na boki, wchodząc znaczy, bardzo ofensywnie to, musi być to muszą być niezwykle aktywni skrzydłowi. skrzydłowi oczywiście. I, i, i, znaczy, i, i bardzo może... rozgrywający, środkowy. Ja myślę... Musi mu wspomagać, musi być za tym tak. obrońcą. on musi mieć do kogo grać. Bo pilkę, jeżeli no. nagle przestajemy grać skrzydłami, to musimy mieć co najmniej dwóch dobrych napastników. Naprawdę, dwóch Dobry, ja, ja myślę, że, że tak już powoli, powoli kończąc ten wątek, bo o matko, generalnie w gazecie tak? piszą Wśród faworytów, wiecie jak znajduje się Wśród faworytów do objęcia reprezentacji mm. Polski Według gazety no, no, no, masz hajto. Nie, Engel Ale zwróćcie uwagę Coś w tym może być bo On taki bardzo zadowolony był nie tak, To po pierwsze, a w momencie kiedy zakończył się mecz Nagle zabrakło go w studiu no właśnie. Studio rozpoczynał, a po meczu już Zdigtą. go nie było Coś w tym może być Poszedł przejmować drużynę A drugi wśród najważniejszych kandydatów No. Smuda a, jednak. A, no. Czyli na, on zrezygnuje tak. i zostanie będzie nowy, nowy, nowy znaczy, konkurs. Ja na przykład, ja na przykład jak e, zwalniano Engela po Korei, ja byłem przeciwny temu zwolnieniu. Ja, Uważałem, że ja, że ja byłem Jan przeciwny Jan zwalczaniu Enge zwalczaniu Enge zwalnianiu Engela <śmiech> i, <śmiech> i Janasa. Znaczy ja, Janasa, Tylko ja, nie. Tylko Bońka, nie Ja się, ja ja się sam zwolnić. Bońka, bońka, też byłem, u, u, byłem u, u. przeciwny. Uważałem, Ale, że też byłem przeciwny. Ale Smudy nie jestem przeciwny. Smuda sam się zwolnił. więc. Ale nie jestem przeciwny. Ja myślę, że Smuda to nie zostanie. Nie wiem, czy chciałbym, żeby teraz Engel wracał. No nie no, Zostawmy Engel. to, bo nie, to, to nie, jakby nie, wróżenie, Engel, wró wró wróżenie z fusów. Natomiast jeszcze podsumowując, to tak, że jakby, żeby tam tutaj ta, ta nasza Cytadela czy Bastion, którym nas słuchacze e, podejrzewali. E, według mnie tak, całe przygotowania do turnieju, selekcja zawodników, e, wszystko było zrobione dobrze. Po pierwsze, to jest sport, więc nigdy nie ma pewności, że chociażby nie zrobić wszystko się najlepiej, nie się. Można, można przegrać. E, brakło, no to co mówię, brakło trochę odwagi pomysłu. i trochę I e, tak. interakcji w czasie meczów, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że to jest tak, że to jest praca pod presją czasu, tak? Smuda nie może nagle przerwać meczu, powiedzieć iść sobie na godzinę, na naradę i wymyślić nową taktykę, tak? Trzeba wszystko robić na bieżąco. Ale właśnie on tego nie e, robił. No właśnie on tego nie robił, no. dokładnie. Nie Mówię, robił. To, to nie jest proste. Mhm. E, to też jakby nie, nie, nie, nie zawsze jest to łatwo zrobić, bo masz tysiąc pomysłów na sekundę, a w międzyczasie mija 10 minut meczu, sytuacja się zmienia i już twoje pomysły mogą być nieaktualne, więc no... no jednak, ale od trenera jednak od trenera, od wymagamy, tego, tego żeby wymagamy. potrafił. Podjąć I... ryzyko, tak? No wiadomo. No jak... i Piotr Nowak się wybiera do Polski podobuje. A ta, to by było chyba z tej to, to, to rozwiązaniem, chociaż nie wiem, jakby się tak. w naszych realiach odnalazł. Piotr Nowak odnalazł, bo jednak Ameryka Aczkolwiek troszeczkę to? innymi prawami się rządzi niż... niż. No ale ja, ja jednak wolałbym, żeby jednak to był ktoś z zewnątrz. Ale ja Mam też uważam, że to nie jest to... Przede wszystkim młody. Przede młodą młody, który funkcjonuje we współczesnym futbolu, współczesnych taktykach. Poza tym zastanówmy się, czy Engel byłby autorytetem dla tej szatni. No moim zdaniem raczej nie. A Piotr Nowak miałby takie szanse. To prawda. To prawda. No zobaczymy. To I pomów i też uczyłby to. się razem z kadrą, a nie byłby po prostu wyciągnięty z kominka piechniczka. <głos> <głos> jako eksponat. mój. No jesteśmy lepsi od Holandii na przykład. Na tym Właśnie, no od Holandii teraz... trudno być gorszy. <głos> Mało kto będzie gorszy. Nie no, to jest dla mnie trochę szok. No. Wiadomo było, że oni są y, banda indywidualistów, że tam w tej drużynie nie grupa gra... śmierci, nie Ale ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta sama banda indywidualistów dwa lata temu grała i, i, i grała fenomenalny. I, ból, tak, to, ból, to no. jest, to jest szobie, nieprawdopodobne, jak można zepsuć drużynę, być jak drużyna sama siebie może zepsuć w przeciągu dwóch Sami zawodnicy. Tak, tak, tak, tak. To, to, to, to jest dla mnie szok ja, ja powiem szczerze, ja nie życzyłem im wyjścia z grupy, bo ja jakoś tak nie, nie pałam wielką sympatią do nich, natomiast byłem pewien, że oni stoczą za żartą walkę o wyjście z tej grupy, a, a, a tamten zespół się... Ja no, bez walki, bez walki. Bez walki, walki oddali, naprawdę. Tak. Każdy chciał prawda, tam no to, indywidualnie to, zostać ta, bohaterem. Tak, każdy chciał być bohaterem. No, począwszy od Robena i jadąc po wszystkich. No, natomiast jak się okazuje, tam Niemcom właściwie wszystko jedno. Grupa śmierci, grupa nieśmierci. Leją no. wszystkich porównać. Co i... ciekawe, Niemcy grają bardzo dobre, y, dobry, dobry futbol, ale chyba nie grają aż takiego, jak pamiętam, za czasów y, Klinsmana. I po znaczy nie grają pory, porywali. Nie grają tak widowiskowo, nie, ale, grają, są, ale są, są okrótnie skuteczni. No, oczywiście. Y, podobno, ja jestem w szoku, nie ma w tym Może oni się no? rozkręcą, natomiast też nie grają tak widowiskowo znaczy, ja nie chwila. wiem, jeżeli się rozkręcą, rozkręcają na trzy. <głos> <głos> Gdzie się jeszcze mają rozkręcać w najtrudniejszej grupie? Przypadkiem czwarty <głos> wybierają. <głos> no teraz mają Greków, no. więc jakoś tak, tak. tutaj nie przewiduję. Nie, nie, nie, chodzi, mi, nie chodzi mi o widowiskowość ich gry. Tak to określę. Znaczy, podobno to, znaczy, jest też tak, że każda że, drużyna że... turniejowa, nawet najlepsza, ma jakiś jeden słabszy słabszy. Tak, i teraz kwestia jest tego jak sobie poradzi. Jak patrzę na konsekwencje mógł być Niemców słabszy dzień, bo tak. mimo wszystko wygrali jedną bramką. No, ale wszystkie mecze wygrali jedną bramką. No, no, tak. ale, ale tutaj ale, ten ale, te Duńczycy byli, byli naprawdę byli naj, twardym orzechem tak. do zgryzienia dla nich w pewnym momencie. Tak? No ale... Duńczyków najbardziej mi szkoda chyba jak tak. na razie. Tak, no, Oni i z, z Portugalii ogryli mecz. I, i, i... No mnie Chorwatów jest mimo wszystko Chorwatów też, żart. tak, to prawda. Bo, bo taki futbol y, w południowo-europejskim wydaniu naprawdę lubię i, i zaangażowanie Może to że dzisiejszy może by... z Hiszpanią tak naprawdę był bardzo dobry. Grapie, może, może grali z Państwa troszeczkę, i, tak to i, bym powiedział, ale, ale naprawdę no wyjątkowo podobała mi się ta drużyna i żałuję, że jej nie zobaczę w następnych meczach, bo myślę, że przy jeszcze jeszcze ostrzej nastawionej drużynie przeciwnej to ten mecz mógłby naprawdę być porywający, bo Hiszpanie tutaj... Muszę Wam powiedzieć, że mam takie coraz większe wrażenie, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało, że to może być też y, turniej Anglii dlatego, że oni... A, i Francji. I Francji. Anglia i Francji. Tak. Zobaczymy tylko, czy wyjdą z grupy. Po, po, po przedziwnej pierwszym meczu. Tak, tak. tak który, ale, który, który ale polega no na tym, że chodzimy tak. koło się, Może i nie, nie chcieli sobie zrobić krzywdy, wiedząc, że obydwie te drużyny jeszcze się kiedyś spotkają. Natomiast y, obawiam się, że Ukraińcy no, będą mieli jutro ciężką... Podzielą, przyprawę. podzielą los tak. drugiego no, drugi no, gospodarza. Mo mogą podzielić, natomiast Anglicy, no zobaczymy, co, co ten Runej czy... czy, czy wniesie, tak. wniesie, że Runej wejdzie na boisko? Że wejdzie. Na pewno. Podobno, Myślę, że wejdzie. Znaczy podobno na treningach jest tak, że on tam no, widać, że jest po prostu liderem mm -hmm. reprezentacji, że jest w doskonałej formie. No, jest głodny, gry. No, nie wyobrażam sobie też z takiego powodu jakby budowania atmosfery w zespole, żeby, nie widzę powodu, żeby nie miał nie wejść. Mm -hmm, Chyba, że coś... znaczy, bo, bo drużyna bez Runeja yy, nadal gra poukładany futbol. No tak. nie mówię o tym pierwszym meczu, bo to był dziwny mecz, tak? Oni tam świetnie grali, ale jakby tak... Yy... Gramy, ale nie, nie chcemy strzelić bramki po prostu. No, tak znaczy no, chcemy, ale, ale. Ale jak się patrzy na runę. Runy no, no jest, jest, jest zawodnikiem, który potrafi tak grać jest. świetnie na szpicy. I jak w momencie, w którym po, po latach, kiedy by grał takiego cofniętego napastnika w Manchesterze United, nagle znalazł się na szpicy, okazało mhm. się, że jest niewiarygodnie skuteczny. A z drugiej strony jest to zawodnik, który potrafi zagrać świetnie cofniętego napastnika czy wręcz pomocnika i, i potrafi znakomicie rozgrywać piłkę, wracać po nią i pokierować po prostu akcją. Ja no pamiętam prawda. jak on tylko przeszedł do Manchester United w pierwszym sezonie, ja byłem w szoku, że taki Gny, bo on był wtedy młodym chłopakiem, nagle Ferguson stawia na niego jako na głównego rozgrywającego na lidera, z przodu. Ja byłem w szoku, że bierze takiego gówniarza, który dopiero nie, co przyszedł do Nie, i... To jakby zresztą od początku i prasa chyba, i nawet trener, i piłkarze sami angielscy mówili, że pierwsze dwa mecze dla napastników, którzy wyjdą w pierwszych dwóch meczach, to jest walka o to kto drugie miejsce. To będzie partnerem zmiennikiem miennikiem Runeja w kolejnych meczach. No i tak naprawdę odpowiedź jest trudna, bo i Karol, i Welbeck E, no, obaj zagrała mecze nie wiadomo, który no, ta kabania, a Welbeck też no. tu, tu, trwają kłótnie, czy to robił to przypadkiem, czy celowo znaczy, ale o taką mnie... finezję Anglików bym dawno nie posądził, <śmiech> jak, jak ta bramka, jeżeli uznać, że było to zamierzone no to... to, no, to... Tak. To i Messi by się takiego czegoś nie było. Tak, powstał. także rzeczywiście Anglicy, Francuzi. Nie no należy im tylko pozazdrościć, że mają po prostu trzech takich napastników i mogą sobie dowoli wybierać. i no jeszcze co więcej, jeszcze na równą... ławce. Tak, z różną charakterystyką, mm -hmm. więc można naprawdę, naprawdę mieszać różnych. taktyki. Tak, tak. Tak. Ja się tylko, dlaczego o tym runeju wspomniałem? Bo e, ja się troszeczkę boję e, zmieniania składu, który dobrze gra. Bo naprawdę Anglicy grają w tej chwili dobry futbol, ten runej jest oczywiście wielkiej klasy zawodnikiem, tylko to jest też do pewnego rodzaju zagadka, co się stanie, jak on na tym boisku się pojawi. Tego to, tego to trudno ocenić, oczywiście. Ja myślę, że tutaj najważniejszy problem w angielskiej reprezentacji to jest to, co miała holenderska reprezentacja i co było na dobrze grający, tak, rune i dobrze grający rune i raczej... To jest kwestia tak. tego, jak oni funkcjonują ze sobą, tak. jakie w jakiej oni Relacjach. są relacji zawodnicy. Mhm. Bo na, razie wygląda, na razie wygląda, że W poprzednich mistrzostwach ewidentnie zaważyło na, na, na słabej postawie Anglików. Mhm. Na razie... John, John Terry wyeliminował paru ty... <ścoughs> <ścoughs> potencjalnych, <razie> konfliktogennych piłkarzy. Ta. <ścoughs> <Na razie. ścoughs> no taka jego na, <ścoughs> kapitan, na kapitan już nie. Ta. Musi reagować. Na razie wygląda to bardzo dobrze, więc no, zobaczmy, no, jeżeli, jeżeli tylko dalej się tak dalej układa i również z Dunejem, no to no, niewątpliwie ta drużyna ma ogromny potencjał. Na Każdy. każdych mistrzostwach, yy, yy, na każdej dużej imprezie od kilku lat, no mają Wiesz, świetnych ja tylko... obrońców, rewelacyjną pomoc i mają dobrych napastników. Mieli problem z bramkarzem, te, te... a teraz mają niezłego bramkarza. Pamiętajmy tylko, tego że wszystkiego. Te, te mistrzostwa wybitnie pokazują, żeby w, ważyć opinię po pierwszych meczach, ja, tak, nawet tak, tak. po dwóch meczach, bo Rosja wyglądało na to, że, yy, że z grupy i świet... z, lekko z grup, a może nawet dalej wyjdą. Nawet gdzieś tam Ukraińcy już się to po, po, a pojawiały Czesi to się kopią w czoło, i tak, w tak, tak, tak. potrafią. Rosja miała być a Grezy y w finale. To też już za stara drużyna. I Dokładnie. Podobnie jak Duńczycy zagrali świetny mecz, pierwszy z Holendrami Ostatnio okazało się. Że, no tak, że, że, że Holendrów tu dali wszyscy i to było za mało. Chorwaci też mieli zrobić furorę po pierwszym meczu. Tak, mecz tak okazało się, też. że Irlandia, no to niestety no to nie, tak nie zupełnie bo, Nie to akurat ten... było wiadomo. <laughs> Wiesz, to niby wiadomo, ale to też jest tak, że. To jest drużyna zagadka, Irlandczycy. tak? Ja pamiętam mecz z Włochami. Którzy wygrali 1-0 na Mistrzostwach Świata. Na tą drużynę w tym meczu absolutnie nikt nie stawiał. Tak? Wszyscy twierdzili, że to jest drużyna, która dostanie takie bęcki, że, że, że tylko nie wiadomo było, czy nie jest, że to. Wybitnie na drużynę irlandzką jest mało yy, piłkarzy takich chociażby no oni zawsze w premiership, może nie byli gwiazdami, ale zawsze to była jedenastka takich naprawdę solidnych piłkarzy z premiership. Mm -hmm. A teraz, no, tam no trochę, jest, jest, trochę te jest gorzej. Jest, jest trochę zbyt jest trochę gorzej. Tak, ona tak, się no, tak. trochę zestarzała, ta drużyna. Oni byli. bardzo, bardzo archaiczny futbol grają. Tak, tak, I to, tak, to, niestety, tak. to niestety było widać. Natomiast... Nie, niestety nie da się pokonać pewnych, pewnych rzeczy, które... No, no, natomiast przede wszystkim no w... przez kibiców. No. Tak, no, no, to, no furorę zrobili żeby... No, robili ale to, co pokazali, dzieciarki przeszły. Nie wiem, czy słyszeliście wypowiedź kina po meczu. Że? Że, że jednak zwrócił się z apelem do swoich kibiców, żeby nie śpiewali tej piosenki dlatego, że, że nie ma co tutaj uskrzydlać drużyny, która gra tak fatalnie a więc... A, nie, zła kopieta, więc Niezła naprawdę, kokieta. nie, naprawdę zabrzmiało to znaczy, szokująco Ja nie sądzę, żeby, są... żeby zamiarem kibiców było uskrzydlanie drużyny, która w 90 minucie przegrywa 4-0. To już <grym> jakby nie, nie bardzo jest kogo co, i co nie, po co no, znaczy myślę, no. że Kim chciał bardziej powiedzieć, że ta drużyna powinna być mocno potrząśnięta, tak, żeby ktoś się wziął za barki i otrzeźwił. Tak, no ale mimo wszystko się. też Ja myślę, że przede wszystkim pokazali to, że mimo. Wszystko, co się dzieje, zobaczyli, że zawodnicy zostawili serce na boisku. Nie no, potrząsać bo to można do Holendra. No braka. tak, no tak. Zresztą, zresztą oni, wiem, oni, oni by... po prostu walczyli. Oni na tyle, na ile potrafili. Byli po prostu drużyną o niebo gorszą. No, no tak, różnica tak. Dwóch klas Oczywiście. Co najmniej, o niebo gorszą. Tak. <śla> <śla> no ale dzisiaj też walczyli. Nie wiem, czy oglądaliście dzisiaj e tak, z Włochami. Tak, tak, no, no, no, no, no, no widać było, było że, że, że chcą zrobić wszystko dla tych kibiców, tak? Do, do już się nie no cofali do no niczego. I byli blisko. To jest najważniejsze. Ja, w 60 czy 70 minuty stwarzali wrażenie, że już mają dosyć i, i bronią wyników. Znaczy, wiesz, Norbert, ja, ja, ja Lego A później Ramiisko. puścili Balotellego i w tym momencie już moja nadzieja naprawdę sięgnęła zenitu, że jednak coś pozytywnego dla Irlandii się wydarzy. Znaczy, ja robię go kino, o tyle nie, nie, nie, obliczalny, nie, tak. nie obliczalny. Ja, ja robię go kinotle, rozumiem, że on chyba jako jedyny z tej całej drużyny irlandzkiej. To jest człowiek, który no gdzieś tam mógł mieć wyższe aspiracje ze względu tak. na swoją pozycję w piłce, tak? No może jeszcze Duff dla, dla, dla niego, no ale Daw to już jest, wiesz, no, melodia ta, przeszłości, emeryt, tak? No. Więc, więc on już co miał wygrać, to wygrał. No to i, prawda. Jest Oj tam emeryt, co? Tak jest. No. E 40-latek nie powinien mówić no. o nim emeryt. Bez, tak, tak. <laughs> Taki piłkarz Wilson na przykład. Karmazynowe ubezpieczenie ostatnio. Emeryt, ale... <laughs> no. Tak jest. Widzieliśmy to wszyscy na filmie. A propos, a, propos tej, a propos tej piosenki, jeszcze muszę Wam powiedzieć, że ja ten mecz właśnie Irlandia-Hiszpania oglądałem w pubie. Takim malutkim, tam w sumie było 10 osób, między nimi dwóch Irlandczyków, takich, no myślę, że po 60, spokojnie. I właśnie w momencie, jak tam ten stadion zaczął tą piosenkę śpiewać, oni też obaj wstali. I, śpiewali. i razem z tym stadionem, tak tą pieśń, ten refen tej pieśni odśpiewali. E, bo nawet później z jednym rozmawiałem, bo się pytałem, co to za piosenka i w ogóle co to jest tam i opowiadał o niej trochę. E, no i wyglądało to świetnie. Taki, takie, tak, nie no naprawdę, taki no. kibice dla Mnie ciarki przeszły, bo, klasa. To, bo to raz, że ja strasznie lubię słyszeć, jak kibice śpiewają. Chór, taki chór kibiców. A nie, nie, nie ryczą, jak u nas. Mhm. Niestety, nasi kibice, chociaż w tym... W naszych mistrzostwach był świetny, świetny dopis. Do Widziałem gdzieś. Ciarki, tak. Ale po prostu ryczenie, znaczy, bo, bo to nie chodzi o to, żeby zaśpiewać nawet tą Polskę Biało-Czerwonię, mm -hmm. tylko chodzi o to, żeby ją wyryczeć. To <laughs> to jest nie, nie mnie ja dzisiaj to. widziałem ja gdzieś, jestem, gdzieś, już nie pamiętam. A tam jak tak. usłyszałem ten śpiew, taki huralny, Gdzieś widziałem, nie wiem, gdzie to było, tak jak są na przykład śpiewniki, tak śpiewnik, mm -hmm. taki śpiewnik, coś. Tu widziałem coś, co było się nazywały się wynik Kibica. wynik <grymik> <grym> <grym> Bardzo dobry. No, no właśnie, bardzo dobrze. dobry. I wszystko Nie, bo, bo bardzo mnie tam na różnych forach właśnie tych, gdzie polscy kibice pisali o tym, jak to świetnie i lęczycy śpiewali, jaki jak fenomenalny dowcip. Ten, Jaki do, <grym> Fenomenalny dowcip w drużynie <grym> Tam się nagle się zaczęli oburzać prawdziwi polscy kibice, którzy zaczęli oh. pisać, że w polski doping też potrafi być wspaniały, tylko że to film nie zostaliśmy dali. wyeliminowani, prawdziwi kibice są poza stadionem, a na stadionie pikniki Janusze i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem tak pierwszy mi naszło, że no w ogóle podejrzanci ci irlandzcy kibice to też nie byli jacyś ultrasi, bo tam widziałem takich panów w wieku raczej średnim, ci, którzy śpiewali. A po drugie właśnie tak zastanawiałem, jaką piosenkę tak ad hoc Mog, mogłoby pół stadionu zaśpiewać, tak żeby wszyscy znali melodię, PZP, słowa. PZP. <laughs> I właśnie chciałem, chciałem trzecim mówić, co, co ma więcej niż jeden wers. <laughs> Bo wszystkie polskie przyśpiewki to jest maksymalnie 3-4 słowa. My nie mamy w ogóle piosenek. Poza tym. No tak. nie, nie, nie. Ale u nas nie ma, nie ma Polacy takiej... Polacy nie potrafią tam... śpiewać, taka jest prawda. Polacy nie potrafią śpiewać i nie robią tego. No. Ktoś, tam, ktoś, tam to, żeby... ktoś tam rzucił już taką pieśnią no, dawałaby się rota, tak? Tylko moje, moje wad, pytanie to jest kto to nawet jakby niech będzie tarota tak, to kto na stadionie potrafi zaśpiewać cały nie, ale to, to tak to samo jest z jednem tak? to, to, to, to, to jest o tyle niemożliwe, że jak śpiewają Polska, Biało, Czerwoni Czyli tak to jest ja nie nierówno. będę krzyczał do mikrofonu ale to nie o to chodzi, że nie jest nierówno tylko chodzi o to, że to jest nie na zasadzie, że się próbuje śpiewać tylko no jest wiesz, Polska wiesz, od, no, od razu no, nabiera takiej maniery po prostu tak, tak, tak, wiesz, darcia tak, tak, się no tak, tak, tak, a tutaj a po śpiewo. prostu to było fenomenalne, że nagle okazuje się, że nie wiem że nie tylko wiesz, 10 tysięcy, 15 tysięcy ludzi tylko ja myślę, że tak ale tam Ludzie śpiewali tak, że w tym było słychać melodię. Tylko wiesz, powiedziałem, że, że, że ci panowie starsi nie wyglądali na ultrasów. I, i prawdopodobnie nimi teraz nie byli. Natomiast... Emerytowani bojownicy Ira. <grym Natomiast <grym <grym myślę, że kultura stadionowa w, w Irlandii to, to nie jest kwestia tylko na tych mistrzostwach. To są ludzie, prawdopodobnie ci panowie, którzy chodzą na te mecze od 30 lat, jak, znaczy, jak, jak nie 40. Nawet... i 40. I, I tam oni mogli sobie zbudować takie właśnie zachowania stadionowe, takie pieśni i, i tak no i dalej. To też o, fakt, że oni mają szacunek na... cały czas nawet wśród młodych kibiców. Ci, ci którzy chodzą od lat na stadiony mm -hmm. w, na Wyspach. Ja pamiętam, jak kolega opowiadał, chodził dość regularnie na mecze w Szkocji. To mówi, tam jest tak, że, że nie ma jest jakichś młodzi, ultrasi i starzy. Wszyscy są razem. Wymieszani. I, i, i, I do tych starych jest szacunek. Mówi, co, co u nas w Polsce tego absolutnie nie ma. No tak. Młodzi kibice no, no. zupełnie nie szanują starszych kibiców, tych, którzy przychodzą. Znaczy, od laty, Przepraszam bardzo, ja, ja jestem młodym kibicem i, sta szanuję, I szanuję starszych i szanuję kibiców. I szanuję Nie mnie. mówię o to, ty nie no. jesteś reprezentatywny. Nie taki młodym. Na szczęście nie jesteś reprezentatywny. Ale to, to nie nazywajmy Choć kibicami. kibicami. Masz, to nie nazywajmy kibicami. Tych, tych, tych, tych, tych kogoś, co mnie ganiali po moście Poniatowskiego, <laughs> nie nazywajmy kibicami. A ganiali się po moście Poniatowskiego? Znaczy, no, ganiali ten... Ale teraz? Rosjan ganiali, ale ja byłem w okolicy, więc nie Byłem wcale pewien. Czy... Zostałeś wzięty za Rosjanina? To, to było tak dziwnie, że myśmy tym mostem wracali wszyscy razem. tak? Znaczy yy, policja i Ale organizatorzy... Po meczu, po meczu po, po Policja i organizatorzy, te dwa czy tam trzy sektory największe z rosyjskimi kibicami, poproszono ich o zostanie mhm. i oni wyszli chyba pół godziny po meczu dopiero. Natomiast były pojedyncze osoby... Które po prostu kupiły bilety obok mnie, krzese obok, krzesełko obok mnie siedziało dwóch Rosjan, i, i, znaczy trzech Rosjan, dwóch chłopaków i dziewczyna. I takich ludzi było sporo, no. rodziny z dziećmi, takie grupki po 6-7 osób. Eee, I ja po prostu tym razem byśmy szli, no bo, bo to, to chyba był jedyny sposób, żeby z wrócić. No, żeby wrócić trzeba iść. Tak, ja po prostu idąc y, gdzieś no tam jechać, w pewnym momencie, zobacz. ponieważ szedłem szybciej, bo goniłem swoich kolegów, którzy byli trochę z przodu. O, to ty ganiałeś ty <laughs> A, o, po tym. Po prostu w pewnym momencie idąc i wyprzedzając, Kolegu, wyprzedzając ludzi, ty ty y, wyprzedzałem grupę nie wiem, około 10 Rosjan, także byłem w środku nich, bo ich akurat wyprzedzałem i w tym momencie właśnie może wypadła nie taka... nie środku, z lewej. Wypa... Niestety szedłem w <grym> środku, wypadła horda takich 30 bęcwałów yy, i wiesz, no i tak naprawdę w momencie znalazłem się w takiej sytuacji, że nie wiedziałem czy przy okazji, że jestem w grupie tych Rosjan, to czy... Ale się no? tak, oni, oni mnie nie, nie zauważą, a musiałeś... ewentualnie może Rosjanie, jak zobaczą, miałem czapeczkę biało-czerwoną, jak zobaczą, że, tak, że, że, że leją naszych, zobaczą kogoś biało-czerwonej czapce, to dostałem one od nich przypadkiem gdzieś. Na szczęście, no... Ja myślę, że znaczy... dobrym rozwiązaniem było postąpić tak, jak w filmie, jak rozpętałem drugą wojnę światową, po prostu zacząć recytować Litwo ojczyznę moją, albo coś w tym No nie, a w, gru w, w grupie Rosjan, to wiesz, stałem otoczony przez dziesięciu Rosjan, to, to z kolei więc... Kobiela wybrnął z tej sytuacji, dobrze? Raz jeden na trzy dla tych z tyłu, a raz dla tak, tych z tak. przodu. No nie, wszystko się roz rozegrało zbyt szybko, nie zdążyłem nawet Nie Znieść okrzyku żadnego. <grym <grym natomiast no, żenu znaczy żenujących trudno mówić o czymś bardziej żenującym niż w ogóle ganianie kogokolwiek po i, i, i golanie, no ale tam naprawdę, tam szły jakieś małżeństwa sześćdziesięcioletnie i wypada tych 30 debili po prostu i ale co, ich bili? No bili ich normalnie no przecież tam była normalna zadyma no. No, to, jest, to jest naprawdę wstyd no. ja, ja, jedni ja... i drugi kibice się nie popisali bo teraz znowu była jakaś historia, że Rosjanie znowu kogoś zaatakowali, znowu znowu kogoś zlali we Wrocławiu, czy gdzieś tam, No tak, znaczy, tak, jest no ten, ten, kibice. No, niestety... no nie kibice, no bo trudno nazwać. No, nie no no, tak, no, tak, nie tak. mów o tak, gościa, to, że... którzy nie byli na meczu, tylko wyszli z domu tylko po to, żeby zaczaić się na na drugim końcu mostu. Bo oni tak rozumieją, rozumieją to, swój patriotyzm. Tak? Tylko jeżeli mówimy jest... o tych Rosjanach, to mówimy o pojedynczych przypadkach, a tu mieliśmy zorganizowane, tu zorganizowane grupy zgana, grupa, bandytów, które po prostu było... na zwykłych ludzi napadały. No. Znaczy wiesz, tak, biorąc tak. pod uwagę i, i stosunek proporcji, no to też trzeba powiedzieć, że to też mimo wszystko były pojedyncze, ale w, w kupie, tak? Znaczy tak, no bo, bo pamiętajmy bo, dokładnie, bo ile że... osób brało udział w, na strefie kibica, w, na meczu było po i Polaków, i Rosjan, ile nie, no było tam. na stadionie i, i tam nie było takich antagonizmów. Ci ludzie nie, potrafili stać obok siebie. Tak. W 150 I no, tysiącach znaczy, ludzi jest, jest 300 debili. No. Prawda stety... jest też taka, że organizowanie przy marszu Rosjan... No to był do... w ogóle chybiony pomysł od to, początku. To był, to był i... pomysł co? No nie, nie, no. Nie, nie. Oni zawsze wszyscy mają... tym poczekajcie, no, dobrze, no, ale przesady. jak Rosjanie miały na ten stadion dojść? Nie jak mogli a jak inni. A jak dochodzą kilku hiszpańscy, Pontonami podowstrzały. No angielscy no, grupą. No, no. no, no, no, no szkodzą grupą. Ale nie organizują przemarszy. tak? To myślę, że tutaj zabolało niektórych że... Nie, nie, nie. Ja uważam, nie, nie. Na poprzednich imprezach jakoś rosyjscy kibice nie organizowali przemarszu. To było nieszczęśliwy pomysł. Nieszczęśliwym pomysłem było zorganizowanie czegoś jak marsz. Organizowanie marszu, ewidentnie wiadomo było, że sprowokuje taki... Rosyjska prowokacja, przywieźli swoje symbole narodowe. Nie, nie rosyjska prowokacja. Ale uważam, że to nie sprowokuje. Nawet ale poczekaj, tak, nawet, właśnie, nawet policja, powiedziała, policja powiedziała, że oni wolą, żeby ci Rosjanie szli w grupie wszyscy razem, bo dla nich to jest prościej. Łatwiej tak? opanować. Łatwiej opanować tak. tak. sytuację, niż będą chodziły tak jak było po meczu. Po meczu grupa, która wyszła razem, czyli te dwa, trzy sektory. To nie jest Ernest sprawa, e, że no, oni nie mieli, mieli rzeczy, kontaktu no z kibolami. A te takich, pojedyncze grupki... Ale, wiesz co, ale ma... takich rzeczy nie działy się z kibic... z rosyjskimi kibicami po pierwszym meczu reprezentacji Rosji. Ale jeszcze jedna ale rzecz. Ale dlaczego? Dlaczego? No, jeszcze to jedna to rzecz. Po nie trzecim meczu... ultrasów. Ale no, po trzecim meczu, no nie, no. posłuchajcie, po trzecim meczu... Nikt nie nakręcał, bo tutaj dużą część winy ponoszą media, które po prostu nakręciły taką atmosferę. No i, tak, i, i tak, tak, ale to Ardeksa dlatego... Zale... Nie, myślę, że On nie się tego Cały czas mówiło się o marszu. No, ale ale nie chodzi o marszu. Mowa no, ale, była no, o nie przejściu, przejściu. Nie, nie, nie. o grupie, o marszu. Od początku marszu. słyszałem o marszu. Ale to Ro... media, ale media. media, media, media. No, tak. media. media. No, ale to w tym momencie Ale gdyby jest. nikt ale jest, no. nie wystąpił, może to jest tak, że gdyby rosyjscy kibice nie wystąpili z prośbą do władz miasta o zezwolenie na grupowe przejście na stadion, to media nie dostałyby pożywki że ktoś organizuje marsz. Ja nie usprawiedliwiam. I to są rzeczy, no, które, po prostu, ale, ale rosyjscy kibice wystąpili, bo u nich w domu, to jak coś się dzieje, to po prostu przyjeżdża policja i się nie obcyndala, dala. Tylko po prostu tłucze wszystkich równo. No, oczywiście, oczywiście, wystąpić. że być może są to nawyki to z Rosji, z Rosji ale tam. jednak mimo wszystko takie. Dlaczego, dlaczego zacząłem też o tym mówić? Dlatego, no, jakoś, że zupełnie pozwólcie, że, nie pozwólcie to Nie, robili, robili, robili. Posłuchajcie, po trzecim meczu, tym przegranym dla dla nas, zupełnie niespodziewanie, ponieważ odwoziliśmy koleżankę do, do, do, do metrem, znalazłem się w centrum Warszawy, czyli wtedy, kiedy kibice rosyjscy wracali y, po meczu z Grecją y, alejami jerozolimskimi, a ze strefy kibica wychodzili polscy kibice po meczu z Czechami. Nie widziałem żadnego problemu, że ci ludzie się zaczęli mieszać, przechodzić obok no siebie. Bo to byli kibice. To Po meczu z Rosją też były tysiące ludzi. Nie szli w żadnym ludzi. zorganizowanym y, pochodzie, tylko po prostu szedł tłum po meczu. I nie było no, żadnego problemu. Ale to jest problemu. definicja. Mogą powiedzieć, że Rosjanie pochód zrobili. Równie dobrze. Przejście. Jakkolwiek to nie nazwiesz. To jest Problem, problem, z jednej strony to jest problem bandytów, którzy zostali nakręcani przez nieodpowiedzialne media. W tym no kraju. tak, tak. i to jest tak, problem. Tak, tak. A nie I to, że ja Rosjanie nie Tak samo tak jak z flagą, z flagą z bohaterem narodowym wy wyrzucającym. No nie wyobrażam no, sobie, no, pan, ja... Ale Ernest, widziałeś tą flagę? No dobrze, ale jest, czekam, ty, wyobrażasz, jak... sobie, wyobrażasz, sobie, wyobrażasz sobie, że na Mistrzostwach Świata czy Europy w Niemczech coś takiego by wywiesili, na przykład, nie wiem, Bramę Branderburską z, z flagą ale, z Związku Radzieckiego? Wywiesiliby flagę. No wiesz, ale to. To znów jest na interpretacja mediów, bo ja nie, nie, nie wiem, kto tam, zobaczył, kto tam zobaczył tego pożarskiego, bo ja patrzyłem na tą flagę i tam tam pod tą postać, tego narysowanego tam człowieka, można pod, podłożyć każdego. Nie, no, nie, przepraszam. Ale mówicie to był o jakiś rycerz. Jakiś tak? rycerz. Mówicie no, o jakiś. fladze, która była na... Na... Sektorówka na, na meczu z Polską. To, na za to, to, są głosy lat, no, bo ja nie znam. Za chwili. tą sektorówkę, to jest tak. Na tej fladze nie było nic strasznego, ale oczywiście wyciąganie takiej flagi, która jest związana, to jest łamanie jakby konwencji, zasad, tak? konwencji, zasad... które panują hmm. na stadionie i za to powinni dostali za to karę. Tak? No, no okay. tak, bo nie, to nie powinni wnieść w ogóle. Tam nic strasznego, no był ten, jeżeli to był pożarski bo pewnie był pożarski, tak. było napisane do Rosjan, no, a kto to miał być? No, no nie, no święto wypędzenia Ryszard... Polaków tak. z Moskwy tak. i, i, i, i kto to będzie? Nie rycerz Zenobiusz. No. no nie wiem, tam był, tam był jakiś <śmiech> rycerz. No. rycerz Widia. Widia. Ja widziałem cztery różne gazety i, i tam były cztery, cztery różne koncepcje, kto to jest, no. No, Podchwycono Pożarskiego, bo ta koncepcja najbardziej się spodobała i była najbardziej kontrowersyjna. Trzeba było zapytać tych, co tą flagę zrobili, kto tam był na niej. No nie oni był ten... mówili, oni powiedzieli. To stiopa. Stiopa. Nie wiemy. Nie, nie, powiedzieli. To był stiopa. Stiopa. Wymieniali, stiopa. Wymieniali jakiegoś tam rycerza jakiegoś tam z dziewiątego wieku chyba, czy skończ no, tam. No to rycerz dziewiątego wieku, wieku no. Nie, mi chodzi mi o to, że ja nie usprawiedliwiam nie usprawiedliwiam yy naszej strony, tylko chodzi mi o to, że niestety Rosjanie tutaj też yy, no jest, a Polacy wiesili w tym meczu co, no, hmm, tussen, no. Polacy wyszli prawdzie no. mniejszą, bo mi się nie udało ale były flagi z napisem Smolensk wszędzie, no i co? No. No, to to jest głupota to jest, też uważam, że to jest głupota no właśnie, no, no, no, no, no, więc, ale nie usprawiedliwiam jedną jest... głupotę drugą głupotą o to mi chodzi, nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać a, bo ci byli gorsi czy źli tylko Ernesto? Dobrze, nic, po, po, nic nie usprawiedliwia że... tego, ja żeby, wiem, że... żeby lać tak, dziadka ja tak? ja, na no, ja, ja wiem jedno, ja krzyku nie przez dwa chodzi. tygodnie po krzyku polskich mediów, że po prostu barbarzyńcy ze wschodu z nożami w zębach będą chodzili po Warszawie w futrzanych czapach z, z czerwoną gwiazdą i będą pożerać dzieci. Finał tego był taki, że to barbarzyńcy po prostu i bandyci z Polski bili rodziny i kobiety z dziećmi. Ale pamiętaj też y, Przemek Także o tym, że, skry... że, że Rosjanie też troszeczkę e, zachowali się we Wrocławiu w sposób karygodny. I to też podsyciło trochę oczywiście przed To też jest sprawa no mediów, bo to jest no. jeden przypadek, który no się wydarzył, który został nagłośniony. No Wszędzie są bandyci, a Tutaj masz sytuację, że po prostu masz zorganizowane rozruchy w mieście. No dobrze, tylko to jest wiesz, różnica. O to, wiesz, yy, Słuchaj, no ale naprawdę, centrum Czesii Warszawy nie robią. Centrum Czesi, Warszawy Czesi nie pobili, to Czesi, Czesi, Czesi Hiszpanie nie pobili z tyłu. A Hiszpanie pobili, nawet trafili do więzienia. chciałbyś chciałbym tak, powiedzieć, tak, Hiszpanów. tak. No, no, każ po, Każdy narodzie się, się znajdzie w każdym narodzie tak. zawsze. Pytanie, co z kilku. tym robisz? Czy traktujesz to jako pojedynczy wypadek, czy jako potwierdzenie fobii? Nie, no to jest dla takich, tych, co przyszli lat tam, no to przecież to jest jasny sygnał. O to chodzi po prostu. Nie no, po, teraz, wiesz, teraz jeszcze druga sprawa. Po, teraz po meczu Rosji z Czechami już nie miał kto lać, bo tam z tych 300, co, co lali w po meczu z Rosją, no to chyba 200 w tej chwili siedzi w areszcie. No, więc a część jest te... też że eks... a... Jak to się mówi? Y... Eksmitowana? Eksmitowana? <śmiech> <To jest>, no, <śmiech> <po> prostu... <śmiech> a reszta się boi wychylić pewne nos bo... No tak, ekstradycja. Ekstradycja. Jak to, że jesteśmy przed mikrofonami. <śmiech> nie no, powiem to, to były regularny działania wojenne, to co się działo. Ja bo... wychodziłem ze strefy przed meczem Polska-Rosja, ponieważ poszedłem na, na ten mecz na strefę, ale jednak atmosfera na strefie nie do końca mi odpowiadała i stwierdziłem, że, że jednak sobie odpuszczę i na mecz Polska-Rosja dotrę do domu. No i akurat wszedłem w wir e, zajść, jakie miały miejsce przed domami centrum, gdzie, gdzie regularna bitwa na butelki się toczyła między właśnie Polakami, tak, a, a policją. Tam nie było Rosjan. Tak, no nie, bo to już, już nie, tak. butelki i, i, i po prostu było... Nie, no ro, ro, po, po meczu Rosjanin... To chyba na... na, na y, że, przepraszam, na Moście też się chyba zaczęło od tego, że ci ultrasi, czy tam czy bandyci ci po prostu zaatakowali chyba na początku policję. Nie, nie, nie. nie, nie. nie? Oni wybiegli na Rosję, natomiast policja dość szybko zareagowała okay. po prostu. Moja no znajoma, która I... reportaż, uważa, że policja tak naprawdę reagowała świetnie i to, się... szybko, szybko, szybko to i patrząc na to, co się działo i jak byli zgromadzeni napastnicy, uważa, uważa, że po prostu zareagowali znakomicie. Mhm. Że tutaj no, rzadko się zdarza, się. żeby z kraju ościennego przychodziły gratulacje. Naprawdę. No, no, no, no, tak jak da, mówię, no, coś... akurat w, po meczu Polska-Rosja, Rosjanie nie byli żadną stroną w tym konflikcie, bo z, po stronie rosyjskiej, jak mówię, były rodziny z dziećmi, 20 dwudziestoletnie dzieciaki, które przejechały na mecz, który obrywali bęcki, a wojna była między policją, a tymi osiłkami, no tylko i wyłącznie. Słuchajcie, no. ja myślę, że my za dużo się... czasu tym tak, to tak, potwierdzamy, tak, tak, tak, bo tutaj tak, tak. święty, ja chciałem właśnie, bo ja chciałem, chciałem tej piosenkę tylko skończyć, no. bo ci Irlandczycy wyłożyli... Wszystko przez Irlandczyków. Mówmy się, że wytniesz połowę tej rozmowy. <laughs> nie, no już... Na e, bo piosenkę ma o ciekawą historię, że wielu, wielu Irlandczyków na przykład uważa za profanację śpiewanie tej piosenki przez kogoś, kto nie jest Irlandczykiem. Są tak bardzo emocjonalni z tą rozwiązani. związani. Bo była taka sytuacja, że koncert w Dublinie Bruce Springs in postanowił to grać. Coś o więzieniu jest, zdaje się, w tej piosence Znaczy, to jest piosenka o czasach głodu, Oś, tam tak. w, tych, w latach. Początkach e, tak naprawdę walki o wolność. Walki tak, o wolność, tak? emigracji do tak, Stanów. Tak. To jest po prostu historia człowieka, który ukradł tam jakieś żarcie swojej dla, dla swojej rodziny i za to został zesłany do Australii, tam gdzie, gdzie były więzienia. No, u nas by na Syberię trafił. Tak tak. tak, tak, tak. I tam jego dziewczyna oczywiście płacze i tak dalej. I, Anglicy są niedobrzy, bo, bo gnębią Irlandię. No i mniej więcej tak. To jest taka piosenka na poły miłosna, na poły e, patriotyczna. Bardzo, bardzo ładna zresztą. W każdym razie Bruce Springsteen zaczął koncert tą, tą piosenką. Niezwykle popularna w Irlandii. Bardzo i, i popularna. I niezwykle został wygwizdany. Znaczy on nawet jej chodzi o, on nawet jej nie zaśpiewał, tylko on Rozpoczął. jakby poddał melodię. E, widownia, cały tłum odśpiewał, refren tej pieśni. Mimo wszystko podobno pół Irlandii brzmiało, że, że to była profanacja, że he's fucking American i no nie, tak. nie miał prawa w ogóle e, nawet grać, grać dotykać tej piosenki. Natomiast z drugiej strony to też jest tak, że w Irlandii taka kultura właśnie, znaczy znają te swoje pieśni, tak? Tak, oni tak, mają, tak? Mają ileś tych takich piosenek no poza tym głównie tam... właśnie związanych z, z tymi czasami, z historią, z, historią z, historią, hmm. z tym gnębieniem ich przez, przez Anglików, bo oni jakby lubią się tym trochę pobatorzyć czasami. Wiesz, no wiesz, lubią się pobatorzyć, no tam się takie rzeczy Do działy, że się nie ma. Nie, nie, no, nie, oczywiście, no. no jasne, jasne. No to, to pewne podobieństwo między tak. Irlandczykami a nami, to jest rzeczywiście no tak, my, sąsiad. My, u który... nas jakoś wiesz, no, tak. nie, no u nas, znaczy, To jest inna tradycja narodowa, tam jednak faktycznie te, te piosenki są mhm, wszechobecne tak. w kulturze i, i siedzenie w pubie i śpiewanie chórem. To, tą, tą piosenkę, Całych zwrotek piosenek nie jest niczym niezwykłym. Tą tak. piosenkę pamiętam, miałem kiedyś taką płytę bardzo zacną, koncertową grupy Dubliners, gdzie po prostu tą piosenkę też właściwie odśpiewała publiczność, mm -hmm. znając słowa od, Poza tym od pierwszego nawet do ostatniego. takie piosenki, to przez ostatnie 50 lat skutecznie już nie ma tych ludzi, którzy by pamiętali oni, Ja młodzi, bym wolał, miekcy. żebyśmy porozmawiali jeszcze o futbolu. No, <raszany> no dlaczego? Ja bym muzyce organizing? jednak. Jack White dobrą płytę nagrał na przykład. A ja tak, tak. o tenisie, bo był finał Orlando Garrosa, A ja o siatkówce, bo znowu zleliśmy w Brazylii. Trzeci raz! To się nie zdarzało od 10 lat. Myśmy no z my, my nie wygrali, ho ho ho, a tu trzy razy szybecze? w ciągu miesiąca. No. no dobrze, ale nie, I nie to, co z tym euro, polu, co no. tam. No. I awansowaliśmy z piłkarzami ręcznymi do mistrzostwa. Właśnie się Ta, stara, o, czy, o, czy, czy my mamy coś jeszcze do No O Duńczykach powiedzenia. mówiliśmy, tak, bo nie Analba będziemy Bianta analizować wszystkich. Reklamy, no może możemy <grym> ewentualnie o meczach, które przed nami, tak? No, bo o, przepraszam, o jeszcze... Cristiano Ronaldo nic nie było. A, no właśnie, no tak. byłoby powiedzieć. Musisz teraz powiedzieć, że był bardzo zły i że. Nie, no bo co to za napastnik, który strzela tylko dwie <grym> bramki, no tak? Jeżeli napastnika tak? wymagać strzelania bramki. No to fatalny występ. No fatalny występ, bo powinien strzelić cztery. W tak ważnym meczu, w którym ważył się awans. A teraz ludzie, że przejść w swoją Jest skórę. Jest pytanie, czy on zmienił fryzurę w przerwie tym razem. Nie, ale od początku wystąpił w trzecim rodzaju. A, ale w przerwie nie zmienił, może nie, dlatego wreszcie nie, strzelił Nie, bo specjalnie dole. się przypatrzyłem, natomiast powiem tak, z redaktorem Zawadą nie jestem również sympatykiem Cristiano, ale no, muszę z ręką, z ręką na sercu powiedzieć, że w tym meczu parę razy wyrazy uznania dla jego zachowania. Naprawdę zagrał. Nie, no zrobił to, co miał zrobić. Po to, to, co tak, powinien to, robić jako kapitan. to, co, to, co mu się portowali. rzadko zdarza. Właśnie znaczy, parę razy tak jest. i. Strzelił bramkę, kiedy strzelił, należało tak. ją strzelić. Dołożył. Mało brakowało, żeby strzelił je trzy, bo tam zdaje się słupek tak, tak. dwa razy stanął na przeszkodzie. No, no, no dużo dobrego można w tym meczu o tym zawodniku to, to powiedzieć. To był bardzo ważny mecz dla Portugalii, ważył się jej awans i, tak. i, on, stanął I on stanął na wysokości. Na wysoko... co, co, co jemu się naprawdę rzadko zdarzało, bo było wiele meczów, kiedy on powinien pociągnąć ten zespół. Ja, ja, ja, ja pamiętam, że chyba jeden mu się taki mecz stał. A on ich pociągnął wtedy, ale w dół. A teraz faktycznie pociągnął ich za sobą do góry. Ja chciałem żeby że Olaf Melberg strzelił dwa gole. Znaczy, jednego mu w końcu nie uznali, że no no, to nie wiemy. był samobój. Ale... No tak, o Duńczykach mówiliśmy, że, że szkoda. No, to, to Szweta akurat. Tak, a ja mówię o, o, Duńczykach, a, o Duńczykach patrząc, patrząc tutaj a, na przez, przez rano. No, szkoda, bo piękna bania, no. Świetne rozegranie sytuacji. z a no. No, no. No, W ogóle parę ładnych goli z Bani padło no, tutaj. Znaczy w ogóle parę ładnych goli padło i wśród nich jest gol Błaszczykowskiego na pewno. Na pewno. Na pewno. No. Chociaż to, co dzisiaj z... Bart, zrobił Polotelli. Zrobił. Też przepiękna też, też. bramka właśnie w stylu Błaszczykowskiego. Prawdopodobno praca pra, szwedzka po meczu z Anglikami napisała... Yy, Taki był, był, był cytat, że po, po meczu że człowiek z kucykiem był na miejscu. <grym> Trener był na miejscu. <grym> tylko nie nasz. <grym> <grym> że nie, no fajne mistrzostwa tak naprawdę są fajne mistrzostwa i fajne mecze. I, i jest trochę zaskakujące. Właśnie, nie rozbiornie. bo jeszcze bo nie meczu że nie, 0 -0. Ma, nie ma, nie ma poza, poza, 0 -0, znaczy nie, tak. Chciałem powiedzieć, że poza Holendrami, którzy w sposób w ogóle tragiczny rozczarowali zawiedli. wszystkich, zawiedli. Ale to samo w sobie też jest ciekawe, bo, tak, bo fawory, ma, jeżeli fawory tak. odpada, to... Ale zobaczcie, że nie ma takiego, że jest wyrównany poziom poza Irlandczykami. Ilość bramek jest budująca, tak. która ale że Irlandczycy też, nie ma, swoim Ci... też to znaczy, jest... nie ma zaskoczeń. Z angażowanią dość dość ciekawe widowiska. Znaczy nie ma zaskoczeń, ale, tak. ale było blisko. No ale tak. było blisko kilku zaskoczeń. Dzisiaj to już... na przykład z, z Hiszpanami, bo ja tak. będę się upierał, że było blisko. Było no blisko ja też się wierzę, że no było, Hiszpanie było. dzisiaj zagrali jeden z gorszych tak. meczy od wielu od miesięcy. Tak, bo, bo I teraz uparty, pr... uparcie tak. próbowali taktykę, która na Chorwatów zupełnie nie, nie była przyjęcia. No, Chorwaci świetnie i... byli na nią przygotowani tak, tak, i naprawdę tak. robili co mogli. Ba, ja nie widziałem reprezentacji Hiszpanii, która by przez jakiś moment była zamknięta w swoim polu karnym. Tak, tak to a to się zdarzyło. Nie potrafili wyjść. Tak. Nie, no może jest, spadnięcie Rosji tak. może być swego rodzaju niespodzianką jednak. No Mimo wszystko. Tak, no nasza grupa tak. była bardzo równana. nasza grupa była Zbigniew Boniek, jak powiedział przed meczami, rzadko mi się zdarza nie Zbigniewa Bonika, ale tym razem i miał rację. Mówi, i to jest niezwykle trudna grupa do awansu. A kogo On Tak Myśli, powiedział, Naszą nas, grupę? Wszystkich? Naszą grupę, tak, Czy znaczy, Mówił o nas... Nie, nie, o wszystkich, o wszystkich uczestnikach, o wszystkich, grupy. O wszystkich uczestnikach tej grupy. bardzo no, że znana, no, że nie, no, tak, ta, tak, tak, No ta, ta. tutaj każdy może no. wyjść wyjść tych tych samych nie, nie, jestem ciekaw, jak drużyny, które wyszły z naszej z sobie dalej poradzą, bo no, myślę, jest że Grecja ciężko. Że zakończy na z Niemcami, nie, a Czesi z Portugalią, która się rozpędza najwyraźniej. nie, z nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Grecy nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, to już swoje... nie, no kto to wie? Kto to kto wie? To wie? To wie. Czyli uważam, to, to, że się mimo, to nawet po pierwszym meczu, o którym usłyszałem tutaj, siedząc na podcaście, nagrywając i chwaląc Karagunisa, że Grecy tak nie myślą, uważam, że nadal jest bohaterem tej reprezentacji. Absolutnym. No, Czy grać im awans? Dał im awans, a poza tym chodzi mi o to, że tak jak w meczu z Polską, mimo że nie strzelił karnego, genialnie rozgrywał piłkę w środku pola i dyrygował, dyrygował reprezentacją Grecji. Uważam, że taki zawodnik, jakbyśmy mieli takiego zawodnika z przodu, naprawdę jednego, czy znaczy w środku pola. No wiele by pomógł. To, to, to, to, jest, to jest coś niesłychanego. To jest naprawdę radość patrzeć na zawodnika w tym wieku, który tak dużo biega i... i i ma taką charyzmę na boisku, bo, bo, bo ci charyzma myślę, Grecji, że akurat Grecji u niego choć, z wieku przede wszystkim wynika. chociaż on z tego, co wiem, w Grecji jest dosyć nierubiany, bo, no właśnie, bo no. on jest jakby Ale... związany z, z Atenami i wszędzie poza jest tutaj, wyglądany tutaj, i tutaj świetny i, i, i gra po prostu świetne mecze. No i jak nie wyszedł całej reprezentacji Grecji mecz z Czechami, tak również z Rosją, po prostu pokazał, że jest, że jest absolutnie wybitny znaczy, w, w ogóle Uważam, że tak w ogóle bardzo wysoki poziom jest tego, tego turnieju, hmm. bo zawsze piłka reprezentacyjna, no, zawsze jakby w porównaniu z, y, z klubowymi drużynami, to wszystkie reprezentacje, można tak z, z przymrużeniem oka powiedzieć, są klecone to, w, w, w ostatniej klubowej, chwili na prędce. Tak? Tak. Ale no, to, to oni się spotykają dwa tygodnie, trzy tygodnie przed turniejem i trzeba jakby całą drużynę ustawić. To nie są treningi przez cały sezon, dzień w dzień, gdzie można sobie wszystko dograć co do milimetra. Tu trzeba po prostu... No na no, no. szybko to wszystko. No poza skleić. tym, czy, czy jesteście w stanie wskazać mecz, który był słaby na tych mistrzostwach? No ja. Nie, nie, nie, nie, nie, no nie. nie ma takiego. Nie, nie ma czasu, ma takie znaczy, Ja uważam, że... najsłabszy mecz, jaki widziałem, znaczy taki najmniej interesujący pod wieloma względami takimi czysto sportowymi, to był mecz Francja Anglia. No tak. No, ten pierwszy był mecz, taki ale był nastojąco... Za... Ale, ale, ale nie, nie dało się przerwać oglądania tego nie, no meczu, tak? No grali no grali po bardzo bardzo, no, tak, ten... ale, ale chodzi mi o to jakby z punktu takiego widzenia, no to to był taki... No wiesz, mi, mi na poprzednich turniejach zdarzało się przy, przysnąć na niektórych meczach. No w tym roku nie, również, nie ma. Nie zdarzyło się tutaj zaobserwować meczu, który się A, nie, nie A, to jest słynne, jak ty przysnąłeś. Znaczy ja go, tak przysnąłem na meczu, który cały mecz był nudny. Zaczęło się wszystko dziać tak od 80 minut, jak akurat usnąłem. To był mecz Portugalia-Turcja chyba, jeśli dobrze pamiętam. No bo to tak, tak, tak. tam tam tak? w dogrywce jakieś straszne tam. rzeczy działy a ja to wszystko elegancko przespałem <laughs> ale mecz naprawdę przez pierwsze 70 minut się ciągnął niemiłosiernie. Nie, nie to mamy już podcast wtedy robiliśmy, mamy to utrwalone. Tak, tak, tak. tak. To, znaczy, jak Jak śpi, tak? <ślam> tak, tak. Na żywo. Stałem na żywo. Długi podcast. Postanowić po, pokazać jak to jest, <ślam> jak, jak to, to, jest to było. spać na żywo. Naj, najpierw jest pół godziny spania w podcastie. <ślam> to, a propos tej, tej śmieszności. Jak, jak, jak, Była jakaś taka książka, polska o, książka o książce, której nikt nie był w stanie przeczytać, bo, bo coś tam. Nie wiem, że był nie można było spisać, bo był tak śmieszny że każdy, kto napisał dwa wyrazy tego że No to w Python. No to, to tak, Ale to tak. tak ale ja. a propos jeszcze... wygrali wojnę. Tak? <śmiech> a propos śmiesznych w sumie historii, bo to, co wspomniałeś, to też miałem to wspomnieć na podcaście. Rozpacz u mnie w domu po tym, jak odpadliśmy była tak wielka, że mieszkam na drugim piętrze, kot mój rzucił się z okna. <grym> bo, ale przeżył. Ale przeżył, aczkolwiek szukałem go do trzeciej <grym> nocy. <grym> Ale no, to, to o czymś świadczy Prawdziwy kot patriota, kot kibic, patriota no, Po prostu ta. po skończonym meczu rzucił się z okna i... Ale Ultra czy Janusz No trudno powiedzieć Właśnie, <ś tornado> czy rzucił się tak po prostu Czy rzucił się na jakiegoś rosyjskiego kota Ewentualnie czeskiego Rzucił się na ziemię, po czym zaszył się w jakimś samochodzie I musiałem go z silnika nieomalże wyciągać a propos, a propos zwierząt, i samochodów, to yy, właśnie, bo ja przyjechałem tutaj bez samochodu. Tak, Ale na zwierzęciu, i, na koniu. <śmiech> Nie, otóż wyobraźcie sobie, że, że yy, dzwonił do mnie dzisiaj po południu mechanik, u którego stoi mój samochód i okazało się, że jakiś tam przewóz od chłodnicy czy coś tam mam przegryziony przez meczu. Przez Kunę prawdopodobnie. A? O, a ciekaw jestem, jak stwierdził, że to Kuna, a nie na przykład... Znaczy nie, to stwierdziłem ja. U nie bo u mnie wokół, wokół klapki domu... Klapki i podpis to ja kuna. <laughs> U mnie wokół Krystyna domu... Krystyna Kuna. jest sporo. Z Kuny, tak, biegają Kuny. Mhm. I ten mechanik mówił, że ma czwarty przypadek w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Właśnie takiego przegryzionego przemodu. Tak. Ja już wszystko wiem. Ten mechanik ma Kunę. I mówi, że ty dostaniesz tam Ciekawe i fistaszki, a ja 500 zł do kieszeni. Ale jaki sprytny, no, że wyszkolił no. akurat w przegryzaniu tych przewodów, a no. nie innych, których, no. tych, to my, który ten, bestia, ten mechanik ale. nie naprawi. No. I się okazuje, że w Warszawie mamy plagę kun. <śmiech> <Plaga> kuny. <śmiech> Widziałem mam plagę kuny. Widziałem korolika wyszkolonego, który przegryza gardła. Tak. <śmiech> No dobrze, słuchajcie, no, myślę, że powinniśmy powoli kończyć. Albowiem, odgrażaliśmy się, że będziemy no, nagradzać. Moja żona króce. ma pytania, chyba. No no to to nie. Zapraszamy małżonkę, no, nie i, wiem, nie wiem, i teraz chyba wtedy nastąpi wstrząsający. Ja, ja, nagrywamy znowu do południa. Tak. Uuu, <laughs> chyba nic z tego nie będzie. Pytania zostały... pytanie już nie Czyli w następnym odcinku sześć ja, pytań. Ja pamiętam, że zostało mi przy okazji też dodane pytanie o 45 przez kobietę, minut, ale chyba zapomniałem jakie. A miałeś sprawdzić skąd 45 minut. 90 miałem Trwa jedna połowa. tak, ale nie sprawdziłem. To, to przechodzi. przechodzi. Bardziej, się, bardziej się zaangażowałem w piosenkę irlandzką ostatnio. Poproszę o następny zestaw pytań. Ja? Nie, tak powiedział mi się. <głos> a, no. <głos> to, tu uważasz, no Dobrze, czyli w następnym no, podcaście będzie sześć pytań, i. A potem no, jakbyś no, trzy na podkaz. Dało, tak? dało mi się znaleźć notatki. No tak, są notatki. Musisz teraz y, zmienić ale głos i zadawać, zadawać kobiece. Ale słuchacze będą zawiedzeni, bo gdzie ten, y, gdzie ten głos. Ekscytujący głos kobiecy. Dokładnie. No właśnie, no to jest problem. Ale są ciekawe. Na przykład, czy sędziowie mają ciuchy jednej firmy? A mają? Mają, mają jednej firmy, tak? Jednej firmy Adidasa, jed chyba się się Adidasa który jest sponsorem technicznym. Tak. Wow. Udało się, powiedzieliśmy. Co no, się, się dzieje na stadionie w czasie przerwy? Tak <śmetydź> <śmetydź> w telewizji nie zobaczymy. <śmetydź> o, ciekawe. naprawdę ciekawość. Wychodzą Slawek i Slawko. Ja byłem, mogę powiedzieć. Czy kibic, który złapie piłkę, może ją zatrzymać? Nie. Nie? Nie. Nie. Podchodzi do niego dwóch panów. Był taki był taki gibiec z Legii Warszawa, który zabrał piłkę. Co to jest Titi O, to bardzo bardzo już takie profesjonalne pytania się zaczynają. Mecz Hiszpania Irlandia. No, Sympatycy drużyny Hiszpanii, proszę bardzo. No nie ma ich. Nie ma. ich No nie, no co to nazwa? Tak, została nazwana ta gra Hiszpańska tysiąca. i jednego podania. jednego Czemu oni klepią się po tyłkach? Którzy? Piłkarze. <głos> <głos> Może mają zgrabne tyłki. Na przykład. No, ale to już nie, tylko do domyśli. Nikt z nas zamysły. nie był prawdziwym piłkarzem, stąd nie możemy N Nie, nie prawdziwego piłkarza w tyłek. Więc... Chodzi pewnie o jakąś grę psychologiczną. Myślisz? Tak, wyprowadzenie przeciwnika z równowagi. To tak jak z, tą, z tymi szpilkami. No, to na, to na razie tyle. To by było na tyle. No, tak. Wydaje mi się, że najlepszym pytaniem dzisiaj było, co dzieje się na stadionie w czasie <głos> No tak, no bo, bo w telewizji tego nie zobaczę. Nie przed meczami jest bardzo ładny program artystyczny. Takie dzieci biegają. Ale dzisiaj widziałem fragmenty rzeczy. z przerwie meczu Irlandii z Włochami i tam też jakieś cheerleaderki biegają tak, z tak, tamponami. Tak, tak. jakieś A, tak, tak, tamponami. Tak, tak. Nie przypatrzymy. Liderki <śmiech> <śmiech> to, to, to duża sztuka. Ja Przecież ale... jak jest przerwa, to i tak się stoi zawsze w kolejce po piwo albo w kolejce do toalety. O Hamburg gra. A, na stadionie narodowym, który bardzo Właśnie. ładny jest rzeczywiście. No. Bardzo mi się podobał. Siedziałem u góry, wszystko bardzo ładnie widać i są powtórki nawet, bo są, bo są ekrany, natomiast zastanawiam się, jak ktoś to wymyślił, że toalet damskich jest dwa razy więcej niż męskich. O, A, ale to, o, to nie w To ja ci powiem, no. bo w Polsce będą Mistrzostwa Świata w piłce kobiet. Ale nie, nie, A ja wiem dlaczego. I myślisz, że dlatego... piłkarki będą biegać? Nie, to jest problem, że jest tyle samo toalet, co, co Ja wam na to pytanie. Jest gigantyczna kolejka. Znam no, Ale to w lokalach. No. Ale posłuchaj. A na stadionie? Poczekaj, poczekaj. Znam odpowiedź na to pytanie. Ile razy jestem na meczu Legii, gdzie jest mniej toalet żeńskich od męskich, to zawsze faceci, żeby nie stać w kolejce, lecą do żeńskich. No ja też, teraz, tak ja też tak zrobiłem. Więc teraz jest więcej żeńskich, żeby nie było kolejek, bo faceci nadal będą latać do tych żeńskich. A no to jest tak no. na zasadzie inżyniera Mamonia tak, i tego ta, tak. Tak ta, ta jest. No to rzuciłeś na światło na to. Co tak? pan robił w damskich toalecie? Jak to co? Odpowiedź jest prosta. To tu było dorotnie To Do męskich była gigantyczna kolejka, damskiej było pusto, trzeba było... Czyli trzeba tam... puścić film Rejs w telewizji, ludzie tak. się wyjadą... Albo w czasie przerwy. Ja Zaczną pisać w przerwy. po lustrach, no. <laughs> <laughs> e, Także... Tyle. Bardzo ładny stadion. No, tak wiem. Słyszałem, że ładny. No to... Bardzo ładne ceny są, jak się wejdzie na stadion, i się cokolwiek kupić, to ładne sklep kibica na stadionie. Jest sklep kibica. O. A jakie z dystrybucją ofic alkoholi? Oficja oficjalne produkty się. są. Każdy produkt typu szalik czapeczka kosztuje okrągłe 50 zł. O, u. U. Promocja? No. Rzeczywiście. I A ktoś to stary kupuje starymi z tak. tak można Aha, Kupują. no to dobry biznes. No to ja te... też kupiłem, zostałem zmuszony, ponieważ ja nie miałem żadnego gadżetu i koledzy, z którymi byłem, powiedzieli, że w takiej sytuacji to oni nie boby... w nie idą ze mną na żaden mecz i żebym sobie poszedł dzień zabrali mi bilet i powiedziałem, że mam, mam przyjść z czapeczką albo Jak z szalikiem, bo inaczej jest. nie wchodzę. <laughs> o, no. Ale ja bym czapeczkę. nie uległ. Bilet mi zabrali. Trzeba było iść do spatu, <laughs> do, do domu trzeba pójść. To znaczy ja bym podał ich podał ich właśnie do skrzydu. Nie ja tak naprawdę ja sobie chciałem kupić coś, Jak, żeby, żeby jakby jakoś ich wyglądać przed meczem. To, to ile miał biletu. No. Także tak. To było ich skroić. A co? Szalino, czego? Chciałeś zapytać? Alkoholów. Alkoholów. Jest piwo, non alkohol ma 3%. To to to trzeba 50 spirytusu. tutaj. Nie, no tak jest napisane. Non alkohol, ale ale to ma tam 2,8 czy coś takiego. No, ale procenta. to tak, tak jak kolega tutaj wchodził ostatnio na Orange. Ale po co komu piwo, jak się ktoś chce uchlać, to się może uchlać czymkolwiek, a to jest takie piwo na mecz. No i wiesz co, widziałem tylu, Kib ja tylu kibiców. Ono jest dobre? Ja go nie piłem. Aha. No to jest Karlsberg po prostu. Taki, o, ale to jest takie. Trochę... Takie sikaczne. Tak, tak, tak. Powiem Ci, że widziałem na strefie kibica, Koncerniki. na strefie kibica, tak, tak. widziałem kibiców, którzy i tym piwem potrafili się zaprawić na Amen. O ja, ja myślę, myślę, że, że nie tam mieli do palacza. myślę, no. że dolewali jeszcze. No, słynny francuski kibic, nie wiem, czy widzieliście, zwróciliście uwagę podczas tak, meczu, tak, tak. tylko nie Francja, tylko tego Wszyscy następnego. Piękne ujęcie na jakaś brzuch. Tak, tak. Ma... Potem długo, długo nic. I na kogonic, tak, tak. I potem wąs. tren. I chrapanie tak. słyszałem, mimo że nie było mikrofonu. Tak? Mówili, tak bardzo... No, nie, no wnoszą, wnoszą musiał, przecież. Musiał nie wiem, czy słyszeliście, pod... że Irlandczycy oficjalnie, że tak powiem, zapowiadali interpelacje składali, żeby zwiększyć ilość piwa we wszystkich pubach, bo oni są Dobra, ilość. Tak, wypicie tak. się odgrażali. No jak piwo 3%, ja pamiętam, na przykład w Sztokholmie, to, to w ogóle nie da się kupić innego, no tam najmocniejsze piwo ma 2%. A to jest jeszcze inna Szwedzi historia. W ogóle piją. Nie, nie, nie, bo oni tam... tam jest jest No Navy tak, tak, handle. tak, no ja wiem. No, no Wysoko, ale za bronią. tradycje, tradycje no, się, w mają gigantek. Umówmy się, nikt tego nie pije, bo jak kiedyś była jakaś impreza, byłem właśnie w Sztokholmie, albo jeszcze na północy w takim mieście, w tym Umeo, takim mhm. mieście, mieście, była impreza i właśnie, jako byłem chyba pierwszy raz w Szwecji, pobiegłem radośnie do sklepu, zobaczyłem, że stoi piwo, się zdziwiłem, bo przecież alkoholu nie ma w w sklepach, no ale wziąłem to piwo i pamiętam jak przyniosłem zgrzewkę tego piwa taką dużą, położyłem miło. na stół i zobaczyłem jak wszystkie miny koniec, bo oni tego nie piją, To, to samofinowie. Finowie... Kupują, kupują w tych sklepach tych tak, pornograficznych tam, gdzie można. sklepach tak. alkoholowych i wszyscy wyglądają, które wyglądają jak nasze, tak się czułem jak do seks shopów, tak? bo wszyscy udawali tak, że tutaj są tylko w celach naukowych. Prowadzą badania. Ja nie mówię, że alkoholu nie pijemy, albo pijemy z obrzedzeniem. I po prostu każdy miał wózek whisky i, i, i właśnie tam jest normalne piwo w tych... Jest normalne szwedzkie tym, piwo. W nie, no ja w Szwedzie Szwedzi mają gigantyczne tradycje, tak. jeżeli chodzi o bimbrownictwo i no. są naprawdę tym świetni. Co albo naród alkoholików, przecież Sztokholm po 17, nie wiem, jakbyś w nie widziałeś to, Jest 17... Przez wszystkim widziałem to, co się dzieje na promie. Ludzie wychodzą z pracy i po prostu nagle Sztokholm wypełnia się pijan szwedami w garniturach, bo pierwsze co oni robią to idą do knajpy trzy lufy i do domu więc po prostu wszyscy z takimi maślanymi oczami <grym> idą ulicami, no to jest oni mają problem. A, dzisiaj no. dzisiaj problem z... <gulat> Ale mają Gdzieś A mają pół roku ciemne. Jak oni mieli pół roku ciemno, to też zobacz. Muszą sobie jakieś Tak, no, <gulat> dokładnie. <gulat> no. Ja widziałem natomiast pytanie zadane pani, która obsługiwała kibiców hiszpańskich. Czy kibicy hiszpańscy w Polsce się dobrze odnajdują i co jedzą? I tak, oczywiście bardzo się odnajdują i swoje typowe potrawy bardzo często zamawiają. To znaczy, jakie? Schabowy, Bigos i pierogi. <laughs> No, no to, to... Ja myślę, że Polska, Polska zyska zyska kuchnią na pewno. Ja myślę, że w ogóle Polska podałką. zyskuje, tak, tak. co widać po reakcjach kibiców i, i, i to jest myślę najważniejsze. Ja wszystkim. myślę, że nadal niestety pokutowało wśród wielu y, ludzi z zachodniej Europy to, że Polska to jest taki... Taka Rosja. Taka Rosja. Znaczy, hmm. bo, bo tutaj wszyscy mówili faktycznie, mądrze różni ludzie, że to bzdura jest, że ten efekt barceloński taki, to się wydarzył raz tylko w Barcelonie, hmm. że tam tak naprawdę te jakaś duża impreza sportowa coś dała miastu, tylko zapominali o tym, że te imprezy, które faktycznie generalnie przynosiły długi miastom i krajom na zachodzie Europy, to jest trochę co innego niż Polska, która po prostu musi mi... zbudować swój nowy wizerunek. Dokładnie, prostu, jakikolwiek tak? wizerunek, bo Oczywiście. ludzie po prostu albo nic nie wiedzą o Polsce, albo wiedzą jedynie tutaj, że tutaj był no, szoach. Na pewno zyskają bo... że, że Chopin tak, jeszcze. Że jak... Chopin i szoach. tak, tak. Jak, to, I jak, jak, to mówią niektórzy, jak to mówią niektórzy kibice, słyszałem, że w życiu czy tyle nie jeździ taksówkami co w Polsce bo okazało się, że w stosunku do ich zarobków nasze taksówki są bardzo tanie, więc przypuszczam, zresztą jeden z kibiców mówił, że na poprzednich imprezach, których był, w życiu się nie poruszał taksówkami, a tutaj tylko, więc na on taksówkami. ich nie oszukują. nie oszukują. A jeszcze jedna rzecz a propos tego, jak to u nas to euro wygląda, pytano restauratorów i właścicieli pubów, jak na tym wychodzą, więc generalnie odpowiedzi były zawsze, że no bardzo dobrze wychodzą, ale głównie dlatego, ale no tak mówię to, co słyszałem, ale mówią, że głównie dlatego, że niezbyt mocno podnieśli ceny alkoholi. Natomiast hotelarze, którzy w hostelach czy gdzieś o 700% tak, tak, tak. poszły ceny w górę, po prostu mają puste pokoje. No i słusznie. Po prostu, bo kto pazerny, no ten nie zarabia. No, czy z tymi restauracjami no. też jest różnie, bo mhm. jakoś ktoś to wybiórczo pewnie przepytywał, bo no, ci, którzy może. mają lokale rzeczywiście gdzieś blisko strefy kibica, na trasach, no, gdzieś keba, w centrum, to przy, przy, tak. przy dworcu śródmieście to jest okupacja non -stop. Natomiast wiem ja, na przykład, że bardzo narzekają wszyscy w Sopocie, bo całe życie nocne przyniosło się do Gdańska, Aha. więc w Sopocie zieje pustkami i tam no, i tam tak. narzekają. No, ale to wiesz, myślę, że to jest z także... drugiej strony strony też tymczasowe, bo jednak no tak, ci kibice, którzy oczywiście. wyjadą, opowiedzą o tym, że warto tu przyjechać i ja to bardzo mocno i głęboko wierzę. Może znaczy, nie znaczy, w Najbardziej, liczbie, najbardziej ale... hotelarze, z tego co, co, co pokazują jakieś wstępne analizy, o których się znaczy, mówi. Najbardziej to moczyła Ukraina jednak mimo wszystko. Znaczy Ukraina tak, ale jeżeli chodzi o Polskę i taki, taki, taki, taki, taki sektor, no to okazuje się, że jednak te, te win, to windowanie cen spowodowało, że nie wykupowano miejsca tak. w hotelach, tak. że decydowano się... I my graliśmy na kempingu, byliśmy e, w Przeworsku i tam był skansen, kemping, takie wszystko razem, tam się dniwały. dni graliśmy w piłkę od nie, razu nie, nie, nie, nie, nie. graliśmy koncert, i było tak, że tam spali Holendrzy i Niemcy. Mhm. I nam organizator tego koncertu mówił właśnie, że jest w przeworsku hotel czterogwiazdkowy, jakiś ten, czy tam w ten, ten. Tak, mówi, jest w trzech czwartych pusty. No bo, Mówi, bo no podniósł ceny tak, bo wiedział, że to będzie baza, bo tam jest dolwowa, jest 80 no kilometrów właśnie, i tak dalej. I okazuje ale... się, że Niemcy przyjechali Westfalkami, Holendrzy przyjechali w Ale kibice, kibice to nie są nie frajerzy, nie są... którzy dadzą no się skubać. Oczywiście. oni spali, nie no, bardzo... spali po okolicznych kempingach, o no. gospodarstwach agrokulturystycznych, mhm, które bardzo mocno zyskały, bo one nie podniosły drastycznie cen. Agrokulturystycznych? Tak. Agrokulturystycznych. <laughs> no, no tam trzeba koniać bignąć. <laughs> no, dalej, no, wiesz, Robert, bo, dla Roberta Bornajko. Rzut, rzut, rzut świni. Jakie to? I, i, a, I akompaniuje no. w III. Tak jest. I oni na przykład zyskali, bo oni wiedzą, że to się również przeniesie dla nich na turystykę, na turystykę. bo jeżeli taki Niemiec przyjedzie na, tam... Na, na ten, ta, tak, na kulturystykę. Tak. Tak. Agro. Agrokulturystykę agro to chodzi o przerzucanie ziemi. Nie? Kultura przerzucania ziemi. Kultywowanie, tak kultywacja. I, I, oni takie na zyskują, I zyskują, bo ci Niemcy <gryst> później nie wiadomo jak Holendrzy, ale ci Niemcy tam wrócą do tych gospodarstw. Holendrzy faktycznie nie wiadomo jak <grystanie> Nie, ale no, prawdą jest Holländer? to, że naprawdę... Niemców nie ktoś... jest to popularne po prostu. Right. Myślę, że, że podniesienie właśnie cen zbyt wysoko to jest po prostu nieznajomość klienteli, która do nas ma napłynąć, bo jednak kibice... bardzo, że bardzo wielu, bardzo znaczy, wielu, no To jest takie trochę, niestety, ja to uważam, że takie trochę polskie myślenie o, tak. o, no, czy o to biznesie, to jest, w, że głównie ukraińcy. Tak, tak, tak, tak. tak. głównie głównie no ale w Polsce no, tam, tam, niestety tam, nie, też nie, te ceny poszły zbyt mocno tak. w górę, jakby ludzie wyszli z założenia, którzy te ceny wymyślili, że przyjeżdżają do nas ludzie, no, którzy mają po prostu w Krakowie, pieniądze i szastają nimi na prawo i lewo. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że też jest tak, że wielu ludzi, widząc te ceny, zrobiło w ten sposób, że oni przylatywali w dniu meczu do Polski e, szli na mecz, I później wracali. całą noc się bawili, gdzieś tam się slajali i rano mieli powrotny samolot oczywiście, po prostu. No, e, oczywiście. I to mnóstwo tak, tak z tego, co ja wiem, zrobiło, bo zacierają ręce też linie lotnicze, bo, bo oni też bardzo no, dużo. Rob... Mają na pewno my dużo. jedziemy na zdjęcia do Wrocławia, to muszę powiedzieć, że są normalnie miejsca w hotelach. Tylko że ceny są o 30% wyższe niż, niż przed euro. No. Ale myślę, że jeszcze czas. Ale nie, jak ale... powiesz, że nie na euro, to może spół. <śmiech> to że ty się piłko. Nie interesuje <śmiech> <śmiech> Jesteś... A, co to? a co to euro? No właśnie tak nie do końca jest. Pani ci powie euro, a, a w dolarach można płacić? <grym> a w dolarach będzie tani. No, myślę, słuchajcie. że jeszcze podsumujemy euro, znaczy nie wiem, czy po ja euro. tak, ale, ale na pewno jeszcze w podcaście tak. nie raz. Także. Tak, tak że, także myślę, no, jeszcze, że.. Jeszcze nie raz podsumujemy. Tak, jeszcze nie raz podsumujemy. No, także mistrzem została Ukraina. <grym> tak. Pozdrawiamy redaktora za wadę. Nie dochodzi to tam krótszy, podcast tak. Wyszedł. pozdrawiam No właśnie, nie wyszedł tam krótszy, i, i, i dlatego musimy natychmiast skończyć. na, na tej chwili. Bez, bez anegdoty. A anegdotka musi <laughs> być. Musi być. Ej, nie, no już opowiadałem o piosence. ale to A, za mało. to takie wiesz, mało zabawne było. Hmm. Jakby chociaż powiedzieć, że szczerbaci byli, ale tak nic, w tak. porządku, fajni. Fajni, no bo fajni byli. Albo, że na przykład jeden miał, nie wiem, szkanę oko. Ale okunie, okunie było, to też. Myślę. A było, a do a, no o, tak można uznać. Okunie zaliczamy. Dobrze, mógł będzie. No, masz żegnają się. dzisiaj mogły się spodziewać, bo ciepło. O Jezus, bardzo, bardzo ciepło. Opał nie chciał zelżyć. Dobrze, wszyscy redaktorzy się żegnają. Tak, żegnamy się, bardzo tak, dziękuję, tak, dziękuję za zaproszenie mnie jeszcze Bardzo raz. prosimy. No, dziękujemy. Polecam nie powiedzieliśmy o formule 1, no ale to było już ustalone. Chociaż na znowu się ciekawie wydarzyło, no, bo znowu kolejny wyścig, no, znowu oczywiście, kolejny wycięzca, ale tym razem w ogóle by podium było świetne to prawda, i interesujące, także no to Więc prawda, czuliśmy, to ale prawda. Ale tak, ale na wszystko przyjdzie czas. gol GOL!